efektowny podcast sportowy. Dobrze? Ewalacyjnie. No ile to minęło czasu? Całe to, wieki. Aha. Całe wieki minęły. Nie, niektórzy to się nawet zdążyli ożenić i razem. Jak to ten? Aha, no właśnie. Jak to kiedyś? Jak to kiedyś. Redaktor... Prosimy re redaktora żartowni się o wyjaśnienie. Także czasu no minęło tyle. Ale intercyza była wcześniej czy tak, Moja, czy... moja, moja y, przyszła była pseudożona, nawet powiedziała, żeby przyszedł z wódką i powiedział, no cześć chłopaki to weselna. Nie, no tak wyszło. No. Przyszła, wyszło. była pseudożona. Ja myślę, że ciebie czeka bura. Albo rozwód. Zanim się ożenisz. Znam takich, zonach tak mieli. Redaktor Gaweł znowu popsuł w swoim mieszkaniu y, internet i akustykę. Dlaczego? dlatego, że nie mogę się dowiedzieć, który mamy właśnie odcinek podcastu, bo nie mogę sprawdzić, jaki był poprzednio, bo mi nie działa internet. Ale To, to znaczy, to jesteś nieprzygotowany. Pan masz coś zepsutek, bo on nie działa jak złoto. Próbuję się połączyć. może zawsze, zawsze się tak wszyscy informatycy tłumaczą. U mnie wszystko U mnie działa. <głos> <głos> jak ten dawczyk, to przecież informatyk do lekarza. I co? No i mówi mu, że boli go wątroba. No. No i on da go na jakieś badania, przebada mu Dziwne, u mnie działa. <laughs> Dobrze, słuchajcie. 142. E... O, u kolegi za działa. No ale on ma własny internet, nie korzysta z tutaj z, z domowego, który nie działa. Ja już pójdę. Tak z myśl, a, a propos tego, jak tak, że to tak dawno nie było, to mi się przypomniał żu żużlowiec Drabik, taki znany jest. No już kiedyś o nim mówi. Ze śmiesznych odpowiedzi. Tak, kiedyś też goś zapytali. No tak dawno na tym torze nie jeździł, czy pamięta? kiedy ostatni na tym torze jeździł, tak myśli. No, to jeszcze zaminowany był. <laughs> Dobrze, więc 142 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Po miesiącu w bólach udało nam się zebrać. No, ale ciężki miesiąc, albo ktoś chorował, albo, albo brał ślub, albo wyjeżdżał na mecze. Ja cały czas choruję. A ja cały czas biorę ślub. <laughs> a, ja, a ja byłem chory i byłem na meczach. No, byłem no. tylko chory. Z tego wszystkiego. A... To ja miałem najlepiej, tak? To jest jak zwykle. <grym> na szczęście udało nam się zebrać w czwórkę, co też rzadko spotykane na zjawisko. nowe. redaktor zawadał, wyrażał się, że będzie jakiś gość, ale go nie ma. No. Całe szczęście, bo znaczy jest nie ma... butelka. Nie mamy piątego mikrofonu. No, a dalibyśmy rady, już nieraz sobie radziliśmy. No to zaczynajmy w imię Boże. Nagrodno w takim razie, że po tym wstępie pozostańmy, powiedzieć... w imię, imię Boże... To... Boga Rodzica... No, mój internet cały czas nie działa. Nie no, panie redaktorze. No właśnie. Pytanie jest, jak, jak wielką archeologię tu będziemy uprawiać dzisiaj. No ja myślę, żebyśmy po prostu yy, przelecieli się po najważniejszych wydarzeniach, tylko że z tych najważniejszych wydarzeń, to już nie pamiętam, które to były. Które były najważniejsze. <głos> które były najważniejsze Był to ważnym wszystko, wydarzeniem, kto, w którym nie mówiliśmy, była, była Agnieszka Radwańska i jej turniej Masters. Masters. Uf, w kiedy to było? No to proszę, taka przeszłość, to znaczy taki długi czas pozwala na, na wysnucie bardziej ogólnych refleksji. Już ja sobie szybko wysunąłem ogólną refleksję, bo obejrzałem wszystkie mecze Agnieszki na Masters i doszedłem do wniosku, że wcale nie przegrała wyjścia z grupy w meczu ostatnim, tak jak to wszyscy twierdzą, na mianowicie z Kwitową, tylko przegrała wyjście z grupy w meczu pierwszym, czyli z Woźniacką, która była najsłabszą zawodniczką w grupie. I, I tego dnia zdecydowanie do ogrania. Zdecydowanie, bo jak się ma, jak się prowadzi, jak się prowadzi w meczu i ma się dwa brejki na początku trzeciego, o, mam efekty specjalne. <grym> <grym> taki prawie, prawie, że tenisowe. <grym> Albo znaczy tam był jeden, jeden zero w setach dla Agnieszki i w drugim secie dwa breaky na dzień dobry. No. Kuryzalna sytuacja, no, ale to już nie, nie pierwszy raz, kiedy się coś takiego zdarza. No tak, no. ale to w, tutaj mam wrażenie, że niepotrzebnie zupełnie wtedy, kiedy, wtedy, kiedy Piotr, Piotr Woźniacki e, chodził i opieprzał bez przerwy córkę i mówił jej, jak ma grać. W tym momencie zabrakło głosu też kogoś z boku i nie mam tu tam, broń Boże, pretensji do do pana Tomka który siedział i sobie i, i przyglądał się temu co, co się dzieje ale zabrakło kogoś kto by powiedział że powinna grać tak jak gra w pierwszym secie, czyli e, skracać wymiany, chodzić częściej do siatki. Znaczy ona przede wszystkim dała sobie narzucić gry, a potem e, e, styl gry woźniackiej. Potem się go wystraszyła po prostu tego, po kilku nieudanych zagraniach. Ona się wystraszyła po prostu tych odważnych swoich zagrań, które przynosiły jej punkty w pierwszym secie. No, nie Trzeba macie mój, to jest cały czas psychika, że, tak, po, raz kolejny, że tak. znaczy Mijacie... po raz kolejny chodzi o to, że Agnieszka mając dobry wynik, albo bardzo dobry wynik przestaje grać bo przecież nawet w meczu no nie, nie, tym no już, drugim już, już w tym sezonie zdarzały no nie, się mecze no proszę, kiedy ciągnęła ciągnęła no, już do końca 5-1 potrafi strony. doprowadzić do 5-5 na przykład yy, fakt, że później wygrać tego seta no ale wiesz, no nie, mając, no mówię, mając że w 5-1 nie można kiedyś, kiedyś, kiedyś tak było teraz się zdarza częściej, że jednak do, doprowadza do końca sytuację, której które jest zwycięstwa ale generalnie no cały czas to samo u, u niej pokutuje jest większy spokój, jest rozlepsza. Tak um, samo się z kwitową, miała tego jednego Ta. seta, który dawał awans, Ta. prowadziła 5-1. Wystarczyło wygrać jednego Gema i była w półfinale. No ona ma taki, pojawia się u mnie taki blok po prostu jakiś... No ja nie wierzyłem w to, że z kwitową tego, tego meczu nie wygra, natomiast wyobrażam sobie, że oglądając kwitową w Wimbledonie, oglądając ją na tych meczach tutaj na, na Masters, widać, że była zdecydowanie najrówniej grającą zawodniczką i najlepszą, do tego z fantastycznymi warunkami fizycznymi e, i e, no, ona ma drugi serwis mocniejszy niż Agnieszka pierwszy, a problemem Agnieszki jest serwis drugi, no bo jeżeli serwuje się drugie podanie z prędkością 115 km na godzinę, no to ja tak Ale serwuję. Ale to, jeszcze no nawet to sam... jest nawet nie najgorsze w tym wszystkim, bo ona jeżeli gra dobrze, to ten drugi serwis też jest na tyle, mimo że jest słaby, to, to jest na tyle precyzyjny, że, że, że potrafi nawiązać po prostu grę. W momencie, w którym zaczyna, zaczyna tracić jakiś taki, nie wiem, płynność gry, zaczyna się wahać, to ten drugi serwis jest w ogóle, oprócz tego, że jest słaby, to że jest w środek kortu. To jest no. dramat. Znaczy, ja... No... Znaczy no wydaje mi się, że tu jednak że naj, najbardziej jest, wyraźnie brakuje tego, że ona się rozluźnia, rozluźnia się w momencie jak ma... Znaczy spinać, się, jak, gra, jak jest wyluzowana... Właśnie, no, no zależy jak, jak to nazwać, no to to... w sensie, że no, przestaje jakby, nie wiem, przestaje grać nagle, tak? Nie wiem, czy to rozluźnienie, spina, czy spięcie. Nagle, nagle, nagle, dopóki, dopóki, dopóki, dopóki gra na luzie, znaczy, dopóki gra po swoje... prostu, bo gra, bo przebija piłkę, zdobywa punkt to za jest, punktem, to jej się idzie, a nagle jakaś piłki... taka świadomość do niej dochodzi, że... Jeszcze jedna piłka, jeszcze jeden gem i, i będzie jakiś tam sukces. To Zaczyna będzie wygrana seta czy y, coś i, i ona potrafi już wtedy serijnę. To, to ona potrafi w 15 minut przegrać 4 gemy. No, tak? znaczy, ja całe życie przegrywałem w tenisa, dopóki wyłączyłem taki sobie przycisk, nacisnąłem sam. Potem przestałem liczyć punkty, nawet te małe. Przestałem mnie interesować to, czy jest 15-15, <grym> czy jest 40-15. Po prostu ktoś nawet... Y w takich sytuacjach, że byłem przez kolegę... Na jak ciężko, bo tam sędzia ogłasza po każdej piłce. No, no, no tak, tak, ale, ale w momencie, kiedy... Ale możesz sobie ale, korki ale do ust. W momencie, kiedy masz przy Nic serwisie... Jest, w momencie, takie piłkarskie. Nie, nie ale W momencie, kiedy masz mantrę w głowie taką, a, to już jest, wiesz, mam wygranego seta, tak? Nie możesz myśleć w ten sposób, że a, mam jedną piłkę do punktu. Jeżeli myślisz o, o zagraniu swoim jedna piłka do punktu, to niczego nie wygrasz. Po prostu musisz myśleć o tym, jak zagrać. Myśleć o tym, jakie są... To, co powiedział Roger Federer. Ja, znaczy nie wiem, o mnie, tylko o sobie. <grym> ja w pierwszym secie obserwuję swoją grę i obserwuję najsłabsze punkty, naj... to, co gram najsłabiej, tak. a później staram się to w każdym, w każdym kolejnym zagraniu poprawiać, a oprócz tego obserwuję przeciwnika. Tak? No wiadomo, no jeżeli, jeżeli kwitowa widać, że jest wolna i nie biega do siatki, a Agnieszka nie gra ani jednego dropshota przez cztery punkty, no to sorry. No. Przecież z, tako, z tak biegającą kwitową jak w tym meczu można było dropshotami wygrać tego, ten, ten brakujący punkt yy, urwać. Szczególnie, że miała gemy, gdzie prowadziła 30 do zera i naprawdę można było grać odważne piłki, bo jak się ma 5-1 i bo, no to jest masa czasu, żeby ten mecz wygrać, a nie oddawać, oddawać gemy serwisowe, kwitowej do zera i przegrywać swoje kolejno. No to naprawdę kuriozalne dosyć było. No Natomiast... i, i się włącza taki ciąg wtedy nagle po prostu. Hmm. No, ale sam tam za, polscy siatkarze mieli kiedyś coś takiego. Ze no, na miała w ciągu To taka, taka nasza, narodowa. Tak, taka, tak. Ze Dzwonariową no. z kolei no. wygrała... Łatwe oddawanie punktów po prostu. No, bez, ze wygrała mecz przegrany no, z kolei, to prawda. Tak, bo Tam też przecież wybroniła niewiarygodne trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, piłki, trzy, trzy, trzy piłki meczowe. meczowe tak? no. I, i to, to, to właśnie może być też tak, że właśnie tych punktów się już nie liczy. Po prostu powiedziała, starałam się trafić w kord może tu jest klucz do sukcesu Trzeba. czyli generalnie rzecz biorąc y, odporność psychiczną tak? generalnie rzecz biorąc to, to, daliśmy daliśmy to jest, dwa lata to jest taki kasus jak z ludźmi daliśmy 2 lata, mam nadzieję, że w tak. przyszłym roku wytrzyma no teraz Czy to jest świetne tak, ja jej dałem 2 lata to jest to taki tak jak raz, z fajnie. Który, który idzie po murku na wysokości pół metra i idzie po takim samym murku tej samej szerokości na wysokości 10 metrów no. nie no, no to jest tak, no, nabrała doświadczenia jest duży postęp to bardzo celne porównanie jest jest, jest, jest, jest. No tak to to znaczy, myślał nad tym dłużej? <grym> Poza tym ona tenisa, Od Ja się jak, nie jak, Jako tenisistka jest dużo lepsza. No jest, to jest tak, że rzeczywiście ona pokazała w tym turnieju i, i w Masters poprzednich, że ona potrafi wygrywać naprawdę z najlepszymi. Znaczy, wygrywać, bo już, no tam skwitowała, akurat nie wygrała, no ale rzeczywiście no miała wygranego seta. I by... nie, no generalnie jest, jest postęp u niej ogromny, ogromny. No, zaczęła biegać, fenomenalnie bronić. no to to jest, to jest... No i ma to, czego wiele tenisistek nie ma, ma bardzo szeroki repertuar uderzeń, to co u mężczyzn na przykład decyduje o powodzeniu Rogera Federera, czyli absolutnie u niego akurat brylantowa technika połączona z, z ilością zagrań no, dla takiej kwitowej niedostępnych. To jest po prostu to, co Agnieszka potrafi zagrać, na przykład no, ja widziałem kilka razy, jak zagrała dropshota z Serwisu. To u mężczyzn akurat jest niemożliwe, ale u kobiet się uzdarza tylko Radwańskiej w tej chwili, w tenisie damskim, który jest osobną dyscypliną sportu i to nawet w rozmowie z naszym wspólnym kolegą, mężem jednej z polskich znanych tenisistek, teraz nazywa się, zresztą on już, Ignacik ma drugie nazwisko, tak, <grych> znaczy deblistka. No, ale no. powiedz, która? Czy... Jan z Klaudia. A. No dobrze, ale w I, rozmowie z, i, no, i z kolegą jej Bartkiem mąż, nie, no, Jej, mąż, jest, jej jest... mąż też twierdzi, że tenis kobiecy jest osobną dyscypliną no, sportu Absolutnie, no, no, wystarczy obejrzeć jakikolwiek turniej męski, a potem Mało, męski. Te, mało tego, zapytany y, Fürstenberg o to W ilu meczach na 10 wygrałby z Radwańską? Bo powiedział, że w 20 <laughs> <laughs> jak któryś z dziennikarzy próbował zaanalizować, jak mocna jest radwańska, byłaby w tenisie. No, w Erstenberg to nie jest nawet pierwsza setka singlowa wśród mężczyzn. No, no, jest to inne. Ser, siła serwisu, Siła wszystkim. serwisu, tak, przede wszystkim. Ja takie naciski zmiata z kortu. No, no dobrze. Razem z rakietą i, i, i z kawałkiem trawy. Ko, wydaje mi się, tak skaczymy tak naprawdę po tematach. Bo najpierw mówiliśmy. po tenisie o, o, chcieliśmy porozmawiać. Tak, no, ale, tak. no to tak, no ale to. Najpierw rozmawiamy o odporności psychicznej. No ee, już i już skończymy. Nie, was, nie, nie można za a, wiele czy, mówić. Albo jest, albo jej nie ma. Stwierdzenie, że, że męski, męska dyscyplina sportu i żeńska, mimo że taka sama, to jest inna, jest dosyć banalne. Bo to no tak nie co... banalne. Dlaczego, że na przykład szachistki i szachiści nie mają? A już na przykład no. bokserki i bokserzy? No, no ale wiesz, no ale chodzi o... nie, no, nie. Wszystkie nie, fizyczne sporty nie, nie, nie, to jest co innego. Nie, no. ale na rekordy świata w leki atletyce. jest to który się ze mną zgodzi, że to banalne jest. No ale to jest. Ale, ale nie, nie, o Bo pan redaktor Kondraciuk nie chciał zrozumieć, o co pan chodzi. Redaktor Kondraciuk? Tak. Szanowny. Nie, pan, tak, szanowny pan redaktor Kondraciuk nie chciał Będzie zrozumieć, o co nam chodzi. Tak. Nie, to nie chodzi, to nie chodzi o to, że mężczyzna jest silniejszy i wygra z kobietą. Chodzi o to, że tenis ziemny kobiece a m, jest, jest, jest dużo, dużo mniej przewidywalny. Tak. Kobiety grają zupełnie inaczej w tenisie niż mężczyźni. I nie chodzi o siłę, nie chodzi o porównanie mężczyzn i kobiet w sensie takim, że stają na sobie na korcie. Po, nie słuchałeś po prostu. Ja powiedziałem, to, że powiedziałem, że w, w, są w całej takie całej, rzeczy, jakie zdarzają się w kobiecym tenisie. Żaden mężczyzna nie zagra akcji. Mało tego, żadna chce powiedzieć, w tej że to nie gra skrótów w, z serwisu. podobna różnica, przypuśćmy, między Ligą Angielską a Brazylijską w piłce nożnej. Nie, nie, to nie, nie, nie o to chodzi Ligą Angielską mecz na Brazylijską kobietę. Chodzi o to, że kobiety, kobiety grające w tenisie, wyniki meczy i same mecze i, meczów. i, to, jak, meczów, i, i to, jak te mecze wyglądają. Są, są skrajnie różne. Mężczyźni są dużo bardziej przewidywalni, są trochę dużo jak bardziej jak w tym. Trochę w tym, jak, w tym, jak w tym, siatkówką kobiet i siatkówką mężczyzn. No tak, na pewnym u... poziomie u facetów przełamanie serwisu właściwie oznacza wygranie seta. Tak z reguły. U kobiet, U kobiet mogą mieć kobiet... dwa brejki w jedną, dwa brejki tak. w drugą, później, później konsekwentne wygrywanie swojego serwisu przez jedną, przez trzy punkty, przez drugą, a po czym kompletnie na przykład cztery błędy serwisowe z tak. rzędu i przegrany mecz. A tak, mogra, jak, że można wyjrzeć wygrać 6 1, drugi no. przegrać 06, a trzeci wygrać 6-1. To jest trochę tak, jak kobiety w siatkówce potrafią z rzędu zdobyć 14 punktów. U mężczyzn to Potem się nie zdarza. Potem 14 stracić. Nawet no. w tym samym meczu to się może zdarzyć dwóch drużynom. No tak, to wchodzi, w tym na tym, na tym ta, ta różnica polega dlatego to jest inny tenis no, to jest inna, inna sytuacja ale przy, no. tych wszystkich, przy tych wszystkich tutaj naszych opowieściach nadal twierdzę że no, właśnie, że gorsza, że, że, Agnieszka, by że Agnieszka Radwańska jest tenisistką tak jak mówię, no, ma taki reporter uderzeń i technikę, który pozwala jej na to że przy włączeniu kilku jeszcze dodatkowych rzeczy tak, czyli głowa, czyli drugi serwis ja, przede wszystkim głowa Przede wszystkim głowa, głowa, bo ona głowa momentami. Ale, gra, drugi to, się. ale drugi serwis to też jest głowa, dlatego że jeżeli grasz z zawodniczką, która ma, jest od ciebie o głowę wyższa i łapie piłkę na zupełnie innym pułapie e, i e, gra kolejny return z odwróconego forhandu niszcząc cię kompletnie, to co, grasz kolejny serwis 115 na godzinę no, bezpiecznie, czy, czy ryzykujesz wszystkim i ładujesz z siłą, z którą potrafisz zaserwować pierwsze podanie. Najwyżej będziesz miał, e, najwyżej będziesz miał podwójny błąd serwisowy co cię co ci, co ci to w ogóle kosztuje? To jest głowa. No. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest to, że, że, że ona naprawdę momentami gra bajecznie. Momentalnie. Tak. Ma, ma i, I to coraz dłuższe ma te fragmenty gry, kiedy jest po prostu znakomita. No, zagrywa piłki, które są niemożliwe dla przeciwniczek. Dobrze, teraz niech Agnieszka sobie odpoczywa. Bardzo widziałem ładny komentarz dotyczący, dotyczący pojedynku właśnie radwańskiej z Woźniacką. Chyba jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby zaczynać podcastu od Tenisa. No chyba nie, ale. Polka zagrała z Polką. Jako chciałem powiedzieć, że. Co z tą Polką? Y Pol no, taki komentarz, że Polka zagrała z Polką Czy ja bym nie przesadzał z tym, że Polka z Polką <grym> nie, nie da skończyć No chyba nie oglądałeś meczu, bo, w jaki, bo Duńczycy nic nie zrozumieli Z rozmów Piotra wróć, <grym> Woźniackiego z Córką <grym> Musieli się polskich dziennikarzy pytać o czym, o czym trener rozmawiał Z zawodniczką duńską Nie oglądałem meczu no. czy Ja się dowiem w końcu, czy to jest Polka grała z Polką i Nic, no i grała, no no, to jest nie, koniec no, tego komentarza? Nie, nie. Bo no, właśnie tak mi się no, wydaje, tylko no. cały czas tak Kondraczyk nie daje skończyć. No, Dobra, już się no. zamknę. Wybili mnie, zbili mnie z plantałeków. Wybili <laughs> mi cały pomysł na ten recelną Postes i co, zagubiłem się. Dobrze, no nieważne. Czyli to było wszystko. To nie, tak, czyli Polka grała? Polka z Polką. grała z Polką. A, no. no świetna, chciałem powiedzieć, Świetna płyta. Tak. Nie, no prawda jest taka, że taki, do tej pory nie było takiego wydarzenia w żeńskim tenisie. Może no, by w turnieju Masters grały dwie Polki. Na przykład. Ja dwie... Jedna Dunka. No, znaczy. I to jest ta A porze, też to, grała kiedyś Polka w turnieju Masters? Nie sądzę. Nie, nie no właśnie, no właśnie. No, dlatego, nie... dlatego zaczęliśmy od tenisa. <laughs> dobry, tak. No, ten się podoba. To chciałem powiedzieć, że mnie drażni, jak ktoś mówi, że Woźniacki. To mnie naprawdę drażni. No, ale wiesz nie no, Moment, moment, ona się tak nazywa. Dobra, nie chodźmy na to, ale, w, Polski, się nazywa ale w, w polskich mediach przeszła szybko. Po duńsku, po duńsku. Dobrze, Dobra, Woźniacki. Moment, I nawet nie Karolina. To jest kwestia, kwestia, ale... kwestia jest tego, jak ma w dowodzie. No. no to tak samo jak kiedyś Czesi powiedzieli Margaret Thatcherowa. No, no i mieli do tego prawo, chociaż Margaret Thatcherowa nie jest czeską. Czeszką. Natomiast chodzi o to, że po prostu w Polsce polskie nazwiska się odmienia niech Amerykanie, czy tam Anglicy, czy tam Duńczycy czy tam ktokolwiek jeszcze piszą sobie, tak jak w Stanach polskie nazwiska też y, y, żeńskie formy pisze się jako męskie formy. Tak? No tak. Natomiast de facto, jak ktoś z Polakiem, to w tym momencie, bo to chodzi o to, że głupi Amerykanin nie wie, że nazwisko Woźniacka i Woźniacki to jest to samo nazwisko. No tak. A Polak wie, więc dlaczego mam mówić Woźniacki? No ale jak ktoś już jest w tych Stanach od 150 lat i mu się tylko takie nazwisko zostało, no ale się to. To już naz... jest takim Polakiem, wiesz. I ja zawsze. <laughs> ale nie o to chodzi. Jak się ma polskie nazwisko, to się ma polskie nazwisko. zawsze poprawiam, jak ktoś ma nazwisko Czy po myślisz, że jak na przykład żona tego piłkarza Jan Polskiego Musiała być jam polski. Polska. No tak. A to jest przykład, jeżeli chodzi. Bo to, to jest z polską naprawdę no, nie No dobra. To jest jednak chyba nazwisko Jan Polski nie jest polski. Chyba A nie. Mimo, chyba. mimo, że mówi o tym, że Jan polski. Ja może, jak nazwisko, które samo mówi, że jest polskie, może nie być polskie. Bo właśnie nie rozwiązaliśmy tej zagadki, co była na, kiedyś na Facebooku. W jakiej kadrze gra zawodnik Jan Polski? No. Teraz pewnie już nie pamięta. Ja chyba wiedziałem. Znaczy Wiem, że on tam na zdjęciu jest w koszulce klubowej. Tam, tam na zdjęciu jest czarno. No. Bo, bo wielu naszych użytkowników naszego klubowego konta uważało, że ponieważ jest w zielonej koszulce, to jest, to jest to koszulka reprezentacji Nigerii. Natomiast on gra w klubie od, od, od bo on gra w reprezentacji Izraela. No a w jakiej nie... ma grać? No. Izraela? No. Tak. A, no Tylko ok. te ostatnio nie jest powoływany <głos> ostatnio do... Lega. Ostatnio nie gra w pierwszej reprezentacji, ale ma kilka występów, a na co dzień jest zawodnikiem HPL-u, ale nie tego, który ostatnio w polskich mediach i teraz znowu będzie występował, bo Legia jedzie grać do Tel Avivu no, Jestem ciekaw, co tam będzie w tym Tel biorąc pod uwagę to, co było w Warszawie, te słynne no, transparenty. No, zosta znaczy, zostawmy, zaraz będziemy mieli 11 listopada, dopiero się będzie działo tu w naszym kraju. Ja to idę pobiegając. Ja, ja mam, ja mam imieniny. Tam się <głos> będzie działo. Pokrzyczam, pokrzyczam no, no, i pójdę No nie, do właśnie, nie no, właśnie nie, dlatego, że jak pochodziłbyś sobie, wchodził pochodził na fora różne, to, to dowiedziałbyś się, że yy, jeżeli chodzi o lewą stronę, że wybiera się do Polski trochę Włochów, trochę Niemców, trochę Francuzów, którzy ściągnięci tutaj. No dobrze, dobrze zarobimy Smakiem, zarobimy na smakiem listę, Sławy ja będą, jest, będą, nie, będą sobie się tak bili z naszymi, z naszymi tymi z prawą stroną polskiej strony hmm. młodzieżowo-politycznej. No tak? ale do prawej strony też się wybierają różni tam tak. czciciele Hitlera z zagranicy. No to w ogóle to jest dla mnie niepojęte, no ale to chyba nie tak jest tak. Tak, jakby temat nie można było niepodległości, niezależnie od tego, czy się głosuje yy, yy, yy, yy, na sld pali ja kota, czy Nie, to chciałbym sobie wyobrazić na stanu umysłu takiego, który z jednej strony idzie na marsz, który jest marszem jednego, 11 listopada, czyli święto narodowe Polski, odzyskania niepodległości, a z drugiej strony ma plakat Hitlera wywieszony w domu. Nie potrafię zrozumieć, co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy robić. To jest zagadka nieodgadniona. No ale to co, no baranów, baranów w każdym narodzie jest kilku. No, no, no ale nie każdy naród był eksterminowany... Y w, w, przez Adolfa Hitlera od początku do końca. Na przykład Francuzi spokojnie siedzieli w domu. Ja rozumiem na przykład, że no, ale albo, są inni barali, albo, no. albo Włosi, na przykład, którzy mieli swojego ducze, albo, albo Hiszpanie, którzy mieli swoją falangę i, i na przykład tym przodkom dzieli, bardzo fajnie się żyło, na przykład w Madrycie z, za falangi. Co no? prawda ostatnio organizacje neofaszystów i antysemitów, policja rozbiła miejsca w Izraelu, także wszystko jest. <laughs> Dobrze, wróćmy może, wróćmy barady, może no. do sportu, bo przez HPL nieszczęsny Jan Polskiego przeszliśmy <laughs> do... Tak, ja z 11 listopada idę biegać, tam się nikt z nikim nie bije. Jest normalnie bieg niepodległości, no, jedźmi w białych koszulkach i w czerwonych i wcale ci, którzy poleceny. są w białych, nie leją tych, którzy są w czerwonych i vice no, versa. A już wiesz, w tym roku może będzie inaczej. Bo to, no, no. A dlatego a, by, a jak się w, zielonych, zielonych, raczej tam w e... albo w niebieskich. Albo w A czy możesz sobie pobiec, tylko tak, wiesz, tak jest fajnie. Jak, ten, taka Dziesięciokilometrowa flaga przez środek Warszawy biegnie. Ja ja to... A to znaczy, że to ale... tak jest zorganizowane jakoś, że ci w białych. się z białe... tym ty Białym, musisz mieć w no. Znaczy, nie no, później to się trochę miesza, ale generalnie. Nie, nie, Generalnie, bardzo długo na starcie to wygląda tak, że ci w białych koszulkach są bardziej na że przykład, jak ten środek biegnie wolni, to hamuje wszystko. Właśnie, jak ci na przykład w białych nie nadążają za tymi czerwonych, to co wtedy? To się spada. Flaga. No. Nie, no, nie ja, ja, ja myślę, że jakiś poseł mógłby tutaj się... za obrazę ja, barw no, To nie to, nie tak, jest no. tak, że najpierw biegnie bieg czerwień no. albo biela później, a druga część ich goni. Jeżeli biegną prawą stroną, <coughs> no to ja wiem, ale i lewą Jeżeli czerwoni ja... byliby szybsi, na przykład wszyscy, to mi się flaga rozpadnie. razie. się. Rozrywa się w efekcie zazwyczaj, ale generalnie to jest taki sam. Ale jest ważne co wygrywa, Białe czy czerwone? Jedni się zostają z białą flagą. A drudzy z czerwoną. z czerwoną. Nie A wiadomo co gorsze, ja jest... czy, czy się poddać, czy zostać komunistą, no właśnie. No ale to jest, to jest odwieczny problem Polaków. <śle> Dobrze, temat następny proszę. A potem... To byłem w Mińsku. No, mecz będzie 11 listopada. A nie, już o, o Mińsku już opowiadałem. Ale to o meczu to będziemy opowiadać, jak będzie po meczu. Bo to o Mińsku nie opowiadałeś. Nie opowiadałeś o, o Czechach. Znaczy trochę na Czechach. Na, na, na na, no, w komentarzach tylko. Byłem tak. Że by... podobno piłeś jakieś paskudne piwo. Tyle, Bardzo dobrze. Tyle by było. wyczytałem z komentarza. Znaczy nie, nie, że spośród wszystkiego, co można było wybrać, to wybrał nie najlepiej. Wcale znaczy, tak. nieprawda nie Nie. Śmieją się z niego słuchacze jak tylko. Po prostu. Akurat, akurat byłem nawet kiedyś w tej knajpie, a z 11 lat temu z redaktorem Kondraciukiem, e, w, w, w knajpie u Kocura i też dawali to samo piwo, nawet, nawet był ten sam wystrój. <grym <grym <grym się nie literalnie to samo no, piwo, to jest, tylko tę samą markę Welko-Popowicki-Kozel, która nie i... jest wcale takim złym piwem, nie jest jakim wybitnym. Ale jest jako ciemne... jak to mawia się u nas w Świętokrzyskim, nieważne co, ważne, żeby sponiewierało. No właśnie, w... myślę, że w pracy mają inne zdanie na no, no inne, zdanie. dlatego że piwo Velko popowicki kozel ciemne ma 3,8% alkoholu. I to jest. Szczerze można pracować, żebyś tym sponiewierał. Nie da się. Znaczy, no. no, ja popracowałem, bo poszedłem wcześniej pobiegać, bo no, stwierdziłem, że jak już jestem za granicą, to wezmę sobie buty do biegania w ramach przygotowań do, do biegu niepodległości i pobiegałem sobie po Pradze. Świetne, świetne miejsce do biegania, tylko za dużo górek. Strasznie się zmęczyłem, więc może rzeczywiście 3 czy cztery piwa miały na mnie inny wpływ niż na moich kolegów. No są takie miasta, po których się ciężej biega. Teraz no my... na przykład mój kolega biegł wczoraj maraton w Nowym Jorku, powiedział, że o ile wydawało mu się, że w Piasecznie nie da się zrobić niczego trudniejszego niż slalom między studzienkami, tymi takimi kanalizacyjnymi, no to powiedział, że absolutnie organizatorzy maratonów w Nowym Jorku przeszli samych siebie, dlatego, że 95% trasy w jednym mieście wjedzie pod górę. Gdzie to No właśnie też się zastanawiam, bo biegał na przykład w Central Parku w tych biegach wcześniej. Jakąś sztuczną górę usypali. Właściciel mieszkania, w którym nagrywamy, też biega w Nowym Jorku regularnie. I najprawdopodobniej polega to na tym, że tam różnica wzniesień wynosi 4 metry. No, <głos> w, w całym nowym Jorku. No ale powiem ci, że akurat mój kolega, ale jest pod górę. Ko kolega mój, który, który biegł ten maraton, to nie był ani jego pierwszy maraton, ani nie ma wyniku ale tam. Szukamy w myślach i nie wiem, gdzie tam może być. No ja właśnie też się zastanawiam, ale wierzę mu trochę, dlatego, że chłopak ma zrobionego Ironmana. I to nie połówkę, bo połówki, połówek ma kilka, tylko całego Ironmana. Może no. na te skałki w Central Parku zbiegali. Zbiegali. <grym> ta, ta, ta, ta. Ta tak, tak. Tak kozice. Dla kozic. A tak jak ja na woli, jak, jak się przeprowadziłem i znalazłem, tam, tam jest taki skwer. Tam, nie jeden. No tak, ale taki, taki wielki. I tam jest taka sztuczna góra usypana. I jak no ja je znalazłem na rowerze, to podjeżdżałem w tam i z powrotem. Z radości, że jest górka. Podjeżdżałeś tak. w tej z powrotem? Haspa już znalazłeś <głos> niemalże Ale tu nad, nadal to jest 50% pod górę 9, a, to, a nie 90% no niestety, no niestety. No nie, a nie czy udało są, mi się Warszawie jeszcze znaleźć są etapy na przykład w Tour de France gdzie 100% etapu jest pod górę bo jest podjazdem pod coś ja pomyślałem sobie, że na przykład taki maraton w Budzie to by było coś w Budzie węgierskiej? tak, bo tam, no jest, tam jest, tam jest masakra jeżeli chodzi o no, maraton poziomek. w Barcelonie olimpijski kończył się podbiegiem pod Mążuik, pod czyli w, po przebiegnięciu 37 km w nagrodę olimpijczycy, a temperatura w sierpniu w Barcelonie potrafi przekroczyć 35-36 stopni. W nagrodę dostawali po 37 km podbieg 5 km pod najwyższe wzniesienie Barcelony. Jak ktoś tam szedł z lekkim plecakiem, to wie, jaki to jest wysiłek. Dlatego maratony, które się w Barcelonie odbywają, już zrezygnowano z finiszu olimpijskiego na stadion olimpijski. Trochę szkoda. A coś o meczu kolega redaktor, jak już tam pojechał, to jest w stanie opowiedzieć? Tak, tak, no jak najbardziej. W ogóle chciałem powiedzieć, że mieliśmy chyba jakieś historyczne wydarzenie w historii podcastu, bo byliśmy. Historyczne w historii. Historyczne no. w historii. Byliśmy akredytowani jako podcast chyba na dwa albo trzy wydarzenia sportowe naraz. Tak, no bo ja byłem się, akredytowałem, przecież nie do końca, bo okazało się, że w, w, w klubie kieleckim Korona jest jedynym klubem w Polsce, który nie uznaje podcastu za medium. <śmiech> Legia, Pozdrawiamy. Legia uznaje, Polonia uznaje, Lech uznaje, Wiwe kieleckie uznaje, a już Korona stwierdzili za panowie organizatorzy, że nie ma czegoś takiego no, jak to, podcast. To, to, to jak mówiłem, no to jest jeden z nielicznych klubów, w których trzeba stać w dwóch kolejkach, Nie jest bilet. Tak, trzeba stać. No ale nic, dobrze. No, był mecz z ŁKS-em. Mecz o tyle, o tyle interesujący, że Korona, która grała świetnie do tej pory i bardzo walecznie, nie starczyło jej za bardzo już zdrowia na, na drugą połowę rundy i okazuje się, że w ubiegłym sezonie, na tym samym etapie, na którym jest teraz, miała jeden punkt chyba więcej niż w tej chwili. Czyli ta świetnie grająca korona teraz Ojrzyńskiego jest gorsza na, na dwie kolejki przed końcem rundy, niż, niż Korona ta w, ja wiem, w tym sezonie. Ja jak tutaj już kiedyś uczyniłem tutaj y, uwagę panu redaktorowi y, Kontraciukowi, ale zauważyłem, że w zeszłym sezonie i w tym sezonie za każdym razem było tak, że Korona wszystko wygrywała do wyborów. <śmiech> <śmiech> I jak sobie prześledzimy, jak sobie prześledzimy to, to, to jest dokładnie tak. I to przestaje no. jeść po I, wyborach? <śmiech> jeszcze, jeszcze jak w zeszłym roku można by było Coś, coś, nie coś wyciągać, no bo to wybory samorządowe były w zeszłym roku i klub należy do miasta. Nie, czyli stądował prezydent Kielc i tak dalej, i tak dalej. Tak w tym roku nie widzę uzasadnienia żadnego, bo prezydent jest pozapartyjny, więc nie ma, nie ma jakiejś jednej partii, której on Może zbiera, się i tak dalej. Może się A list. ja byłem... Może ten cykl przygotowań właśnie wyborczych spowodował, A ja byłem... że... Ale, ale dwa sezony z rzędu jest dokładnie tak samo. Grają rewelacyjnie, są na pierwszych miejscach, po czym nagle przychodzą wybory i chłopak, wschodzi para, no. Schodzi para, ja jeszcze słyszałem teorię taką y, y, pod sklepem spożywczym u mnie na wsi pod Kielcami, jeden mówił do drugiego mówi, widzisz, bo to trzeba wiedzieć jak już się coś wygrało kiedy sprzedawać? Każdy głupi umie sprzedawać na wiosnę. Trzeba sprzedawać teraz. Teraz się drożej sprzedaje. No I taka jest teoria ludu na temat obniżki formy do na temat obniżki formy chwilowej korony Kielce lud nauczony doświadczeniem ja w życiu wal mam, walce z korupcji 40 lat tak, wie, że przecież żadnego meczu nie można rozegrać. Najpierw trzeba wygrać, żeby potem mieć co sprzedać. No, tak, no. No, to no. prawda, to prawda. Drugim meczem się kapitał. Drugim meczem akredytowanym był kolega Piotrek na meczu Lech, Lecha Poznań z Legią Warszawa. W związku z tym nic o nim nie powiemy. <grym> Szczególnie, że ja mecz oglądałem w telewizji i niespecjalnie można coś powiedzieć. Tak, o nie w ogóle mało można powiedzieć. Oprócz tego, że i w jak zawodnik nie umie trafić z dwóch czy trzech metrów do też nie umie, jak się okazało w, tym, w ten weekend. No, ale to jest tak generalnie jak ja, ja, jak to lubi mówić redaktor Kondraciuk, jak przychodzę do niego na inną ligę. Mówię, nie mogę patrzeć już na Ekstraklasę, klasę mówię, jak ludzie kopią się w czoło. A to ja ostatnio słyszałem e, e, wywiad z zawodnikiem zupełnie innej dyscypliny sportowej, mianowicie ze słynnym bokserem Szpilką, który znowu znokaltował jakiegoś biedra. ja dzisiaj widziałem program o jego, o jego dziewczynie, z którą mieszka. <głosy> Mada, w te pierwszym programie Telewizji Polskiej o godzinie 16 pisałem A... materiał prasowy znany Ci skądinąd. Mhm. I tak, że mi się z nudów włączyłem sobie telewizor i najpierw zobaczyłem reportaż o śmierci z przepicia Tadeusza Brosia, znanego nam z Telerank'a. Tak. No. A mnie nawet ze sklepu nocnego przychali koszyki, gdzie z redaktorem Magdziarzem przez chwilę mieszkać. Nawet razem tak. go widzieliśmy tak? to kiedyś. Tam, tam właśnie gdzieś. No wiesz, to był jeden z trzech sklepów w śródmieściu w tamtym czasie, no więc tam. tam można było spotkać wszystkich. A to był ten sklep, w którym wszyscy byli tacy smutni cały czas? Pamiętam, no był taki czas na marszałkowskiej tam był nie, nie, na, na koszyki. A, a smutny pan na marszałkowskiej dalej pracuje w tym sklepie. No to... No, dobra, ale to jest... Otwarzy face no tak, jak, jak, jak skończyłem oglądać ten materiał o Tadeuszu Brosiu, to zaczął się materiał o bokserze Szpilce i jego dziewczynie, która studiuje... Coś studiuje. Nie wiem, kto jej dał indeks. Ja bym jej nie, bym jej nie dał Szpilki masakra, to była taka scena, na przykład siedzieli pod graffiti. Na na nowo się z dziewczyny Szpilki to nie no, jest ważne, nie tak. po bardzo przykład. To, cienkie, to po ja bardzo cienkiej linii redaktor Ale, ale... No, ja się się to, że tak, powiem wam tak, my się tak. odcinamy. Ja, pogląd redaktora Zawady a propos dziewczyny Szpilki są prawdziwi. I tylko jego. Podcast nie bierze za nie odpowiedzialności. Nie wiem, czy to jest. Tylko jego. Na stronie podcastu zamieścimy redaktora Zawadę zdjęcie, że nie, nikt, nikt się nie, nie, nie pomylił No więc bokser z pilka Siedział z narzeczoną jest ja Jestem Siedzi. krótko ostrzyżony i gruby może ci, się, może ci to się wydawać dziwne Ale bokser z pilka jest bardziej inteligentny Od twojej narzeczonej Ale ja nie, nie mówię, że nie, nie znam Mało nie. tego ma, wie, wie, co, wie czego od życia chce A Ja się ostatnio słyszałem Ona też Kupiła sobie akurat jak telewizja u nich była z kamerą Przyszła przesyłka, w której były takie, jak to w sex można sobie kupić, takie kozaczki do 3 czwartych wysokości uda, takie co jak się krótkie mini kończy, to się taki kozak zaczyna. No może on w sklepach wędkarskich. I ona, rozumiecie, telewizja polska z kamerą Gumniane. w domu, ona poszła do drugiego pokoju, założyła te kozaczki, wyszła i się zapytała, czy, czy mi czy, czy mi ładnie, a potem usiedli razem pod graffiti na Nowym Mieście Warszawskim gdzie jest, pamiętamy, i graffiti jest w barwach czerwono-biało-czarnych. No dotyczy powstania warszawskiego i tego, że tam właśnie pamiętamy. No i on tak chcieli chci, chci pokazać ludzką twarz tego związku, chyba panowie redaktorzy. No i e, on tak siedzi. A mówi, to bokser Szpilka a, mieszka w Warszawie? Teraz tak. Tak. Teraz tak. No i bokser Szpilka a, mówi, to, mówi do narzeczonej, mówi, zobacz, jakie ładne graffiti. To chyba namalowali kibice Polonii bo tam jest Polska walcząca, w biało-czerwonych barwach, czarne tło, no wszystko się zgadza oczywiście, tak. A ona to oj ty głupi, głupi, przecież to Solidarność. No. To ja bym chciałem to powiedzieć, że widziałem wywiad po prostu, widziałem wywiad z, z tym, z redaktorem chciałem powiedzieć Szpilko. Tak tak dalej pójdzie czy się śmiejecie, czekajcie, ale robisz. jeszcze a bo szpilka... Nie, nie, nie, nie ja muszę, Szpilka opowiadał ja, o swojej mrocznej przesz... nie, ja w przeszłości kiedy że... był chuliganem tak. Wisły Kraków Znaczy muszę powiedzieć, że z tego wywiadu, który słyszałem wynika, być może jest to taka poza tylko że trochę sobie układa w głowie nie, no tak Nie Szpilka, że zrozumiał, że generalnie co jest w życiu ważne nie, nie bije już nikogo na ulicy, tylko generalnie skupia się na sporcie No nie, zaraz Czyli zbierze, Jest na, szansa, że jak nie wejdę do ringu to może przeżyję no i tenże, że tak będę, to strasznie długa jest to powieść, natomiast ten, że zawodnik szpilka powiedział właśnie na propos Ligi Polskiej, powiedział, bo dostał takie pytanie od, na karteczce miał. Gdyby podszedł do ciebie chłopak, który byłby w koszulce Krakowi i chciałby od ciebie autograf, ponieważ jest twoim fanem, to czy byś mu dał? A jak wiadomo, bokser szpilka był wcześniej kibolem Wisły. A bokser Szpilka mówi, nie na no jasne, żebym dał przecież to przeszłość jest i zaczął tłumaczyć, że teraz to on się skupił na boksie i mówi a poza tym to ja nigdy nie lubiłem tej piłki przecież jak się ogląda tą polską ligę to się pożygać można znaczy, nie wiem, czy, muszę nie powiedzieć wiem, czy że wiesz, trochę racji ale, ale chuligani klubowi nie chodzą na stadion po co no żeby oglądać pecze mało tego rzadko na stadion chodzą no i to tyle o bokserze Szpica. Wygrał walkę. I bardzo, bardzo widziałem też wywiad... Ciebie, bardzo z, widziałeś. Bardzo widziałem wywiad, w którym, w którym był bardzo z siebie niezadowolony. Znaczy, bo ja nawet bardzo widziałem No bo w tą pierwszej walkę, rundzie nawet to dał się, dał się policzyć. To ja no. widziałem to akurat. Dał się policzyć, ale on się bardziej potknął niż wpływem no, no, ciosu. No, ale nie no. można się tak nadstawiać grubasowi. No po prostu zrobił <grydne> wiele błędów i no, słusznie, <grydne> żeby no, <grydne> no, <grydne> na siebie zły. No, no ale nie wyszło do, Dobrze, że człowiek jest zły. W momencie, w by spotkał trochę lepszego boksera, a nie jakiegoś tam podstawionego tak. małego, wiesz, małego, no, małego, małego w sensie, w sensie, w sensie umiejętności. <śmiech> nie no, cały, i tak dalej, cały no. czas czekam na walkę boksera, który nie da mu się znakautować do szóstej rundy, powiedzmy. Ja tak? myślę, że trenerzy, wtedy, ja myślę, że wtedy. trenerzy są mądrzy, dlatego, że on jeszcze nie, nie jest dojrzałym bokserem. On musi no, ja jeszcze się dużo nie. nauczyć. Ma, ma talent na pewno, ma siłę, natomiast jeszcze musi dużo pracować. Nie ma jeszcze umiejętności. A no czy jeszcze. widzieliście walkę boksera, boksera najmana? No nie no. Myślę, ja mam nadzieję, że o tym nie wspomnisz. Nie, nie, bo to jest przekomiczne po prostu. No, no kopnął saletę i złamał sobie nogę. No. Tak, w 30 sekundzie. Co ty? Kopiąc zgoda. kopać tak go kopał sobie, no, złamał nogę. Upadł i nie wstał. I już. I zapłacili mu za to? 60 tysięcy złotych. Zajebiście. A biletywi, bilety WiP? polskie po 1500. I jeszcze, jeszcze pewnie dostanie ubezpieczenie za to, że złamał, złamał <głos> nogę w miejscu pracy. <głos> Rewelacja. Koleś małe <głos> do interesu. Dobrze, no, no, no, w każdym razie bardziej do interesów <głos> niż do czego innego. A po saleta saleta, saleta po, po, po walce powiedział no co ja poradzę znowu, nie zdążyłem go uderzyć <gryś> <gryś> a dobra, a może wrócimy, bo jednak, tak odpłynęliśmy, jednak, jednak w Pradze głównie byłem po to, żeby mecz obejrzeć no właśnie no, no. ale czy ten mecz miał jakąś wyjątkową historię? W, no na przykład stadion Slavi pra Praga Pracha. piękny stadion świetnie wkomponowany w ogóle architektonicznie Temat temacie ma. stadionów to już teraz wiesz nie, bardzo fajny stadion, naprawdę kameralny obiekt, z bardzo bardzo no. fajnym, dobrze zaopatrzonym sklepem pełnych zeszliwanych dresów jak się nazywają koszulki Slawi, <głosy> <głosy> biało-czerwone elegancki McDonald's. <głosy> jakby ktoś nie zdążył wcześniej knedli zjeść ale wiesz, że oni to jedzenie znajdują ja wiem, ale w McDonaldzie na przykład tam zamiast Coca-Coli możesz sobie do zestawu zamówić piwo Gambrinos jak w Paryżu na stadionie. Nie, no w Paryżu dają ci jakieś szczyny w małych, plastikowych tych szklaneczkach, a tu nie, to nie. normalnie półlitrowe piwo do zestawu dostajesz. Także można spokojnie się później delektować pojedynkiem Wiktorii Pilsno z Barceloną. Wiktoria no Pilsno to jest tak drużyna zorganizowana w obronie, że, że no w tej chwili w Polsce to może ze dwie drużyny tak defensywie grają jak ta Wiktoria Pilzno. Ja myślę, że żadna patrząc na to. Nie no powiem Ci, Pilzno, powiem Ci, że, że Polonia-Warszawa w meczu z Lechem, bo to jest kolejny mecz na którym byłem i y, widać, że trener Zieliński wnioski wyciągnął brutalne dla niektórych zawodników Polonii. Stwierdził, że będzie bronił jednak siedmioma zawodnikami, bo Polonia w meczu z Lechem, który odżegnywany jest od czci wiary za defensywną taktykę w meczu z Polonią. Polonia wystawiła, oprócz dwóch środkowych obrońców, zresztą bardzo dobrze ze sobą współpracujących, czyli Baszczyński z Sadlokiem. Porównujesz obronę po meczu Wiktorii Plisna po meczu z Barceloną, z obroną Polonii po meczu z Lechem? Karkołomne. Nie no, porównuję, patrząc na to, jak zawodnicy się przesuwają po boisku, jak się ustawiają, jaka jest dobrana taktyka pod określony mecz. Jednak Lech, Poznań do tej pory wszyscy się spodziewali, że Rudniew wyjdzie i strzeli każdemu cztery gole. hat nastrzelał jednego za drugim. I raczej jeszcze miesiąc temu e, wszyscy stawialiby, że Polonia przegra z Lechem 3 do 0, niż że wygra 1 do 0. No, nie tracąc... mecz to był bardzo słaby mecz. To był bardzo słaby mecz, natomiast miał bardzo fajne momenty związane ze świętowaniem stulecia klubu, ale o tym to później. Ale chciałem powiedzieć, że para Baszczyński-Sadlok to wygląda w tej chwili jak na jedną z lepszych w, w lidze. E, ustawienie Todorowskiego i Czotry na bokach... Wszystko fajnie, ale oprócz tego jest dwóch defensywnych pomocników, czyli trałka, który jest bardziej defensywny niż kreujący grę, obok i odłowiec, który jest trzecim de facto stoperem w większości sytuacji, a na boku pomocy gra brzyski, który jest normalnie po prostu lewym, lewym obrońcą, więc Polonia gra siedmioma defensywnymi zawodnikami, nie dziwnego, że goli nie traci. A że Czani jeszcze jest piłkarzem przedziwnym, ale dwa razy kopnął piłkę, raz w meczu z Legią, raz w meczu z Lechem i wygrała Polonia i z Legią i z Lechem. Tak to wyglądało. No. A do tego jeszcze strzelił jakiegoś innego tam gola. No i to tyle o, jakby o, o samej grze. Natomiast tam też broniło dziewięciu piłkarzy w tej Wiktorii No bardzo konsekwentnie. No, 4-0 przegrali. <grym> No ale widziałem. Znakomite. Dzisiaj to po prostu rewelacyjne, spodziewam opowieści. No ale, jest, ale nie wiem, czy widziałem. Brakowało broni broni podkazu. Konsekwencje. No, no, najpierw, no, najpierw A a potem. Wiesz, że ja. mówiła, mówił najważniejsze no, skonsekwencje. No nie, bo, nie jeden, nie dwa, nie, nie no, trzy, trzy nie cztery, bo cztery jest bardziej konsekwentne. od trzech. No bo drużyna osasuny, na przykład, która konsekwentnie również się broni, nawet nie jest strefie spadkowej, dużo mocniejszej ligi, jaką jest liga hiszpańska w meczach z Barceloną i Realem straciła zaledwie 15 goli w dwóch spotkaniach. E, Ale taki, taki Atletic most... Bilbao na przykład... No, Atletik, Bilbao. bardzo mnie za, zastanawiam się, czy, czy wo, woda była w przerwie usuwana z obu połów, tak samo czy z jednej inaczej, a z drugiej inaczej. Nie, To słabe było. O nie, nie, bo powiem ci, że to, że w piłka stoi na jednej połowie, a na drugiej nie stoi, to jest dziwne co najmniej. Nie, bo po prostu Atletyka zagrało bardzo dobry mecz. A to, to jest swoją drogą i to powiem więcej. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Powiem więcej. Nie. Teraz to mówisz jak twój ulubiony trener. Co? Niestety się może zgodzić. Co mówię? Co, co mówię? Nie, no, no, no, mówię, no, no, mówię... no takie, takie wyciąganie takiej historii. takie historii? To, to, no, no właśnie wiesz, czy woda usuwana była w tą stronę, nie, czy w Nie, to się stronę... po prostu zastanawiam, czy boisko ma tak gówniany drenaż. No, że bo że ten sto... trener też często bo... się tak zastanawia. No zastanawiam się ja teraz po prostu, bo to jest co Nie dziwne, że piłka po jednej stronie lata normalnie, a po no. drugiej nie. że Barcelona może grać do 40-50 metra piłką po ziemi, a dalej już nie może. Ja no. miałem wrażenie, że ona latała tak samo Mało tego, mało tego. Nie, nie latała tak samo. Mało tego, Bilbao straciłoby, straciłoby przez to, że piłka na ich połowie latała tak jak latała. Straciliby gola, bo gdyby Iniesta bez sensu nie próbował lobować bramkarza i Reizosa, tylko podał, bo wychodzili we dwóch podał do biegnącego koło niego chyba Fabregasa, to Barcelona by ten mecz miała dużo większe szanse wygrać. A piłka po prostu stanęła zawodnikom Bilbao wyprowadzającym akcję pod swojej bramki kilka razy w kałużach. Później zaczęli, po paru minutach zmądrzeli, zaczęli grać długą piłką na połowę przeciwnika. Efekt był taki, że przestali stwarzać zagrożenie pod bramką Barcelony, natomiast oddalili zagrożenie spod swojej bramki. Bo skonstruowanie akcji pod bramką pod bramką Bilbao w drugiej połowie było praktycznie niemożliwe. To, że bronili świetnie, to jest inna sprawa. To, że jako jedyna drużyna w Hiszpanii potrafili pokryć Barcelonę jeden, yy, yy, jeden na jednego. Doskonale. To, że Bielsa jest wielkim trenerem, to ja wiedziałem od zawsze. Dobrze, że Bilbao nie, nie, jednak nie musiało grać z Barcelon... Puh, wróć z Realem Madryt w pierwszej kolejce, bo by dostali Bęcki, a w tej chwili Bilbao zaczyna wyglądać na klub, który rzeczywiście gra świetnie w piłkę. No, powoli robi się ciekawe, robią się ciekawe te derby, które będą na początku grudnia, chyba. W połowie, 12. Połowie. W pierwszej połowie. <grym> w pierwszej połowie 12. No tak, powoli robią się ciekawe. No, dość powiedzieć, że. Guardiola, odkąd jest pierwszym trenerem, jeszcze nigdy nie miał tak dużej straty do Realu Madryt, bo to trzy punkty to jest przepaść, jak tam Guardiola, bo zazwyczaj jeden, tam dwa gdzieś, a tu trzy punkty. No tylko trzeba też uczciwie spojrzeć na kalendarz, z kim grała Barcelona, z kim grał, z kim grał Real. Z kim te różne punkty potraciły? Bo Barcelona oprócz durnego remisu z Realem San Sebastian, który po 14 minutach prowadzili 2 do 0, a jednak udało im się mecz zremisować 2 do 2, stracili punkty z Sewillą, z Walencją i z Bilbao. I to wszystko, nie przegrywając meczu. Co ciekawe, w trzech meczach był remis 2 do 2. Mhm. <laughs> A Real Madrid, punkty stracił z Levante i z Racingiem Santander Ale rozgrywanie meczu o 12:00, Jak ja właśnie sobie robię śniadanie w niedzielę I yy, piję herbatę i muszę Real Madryt przy herbacie oglądać. To jest jakiś nieludzki. Ale nikt z panu nie każe. <grym <grym <grym tak, tak, ale chciałem no, no, sobie... To są przesady w Anglii. W Anglii <grym> też już mi się mi mi od, w no w właśnie w właśnie od mi się podobało. O 12 Ta. w ogóle świetnie. Real Madryt o 12. O 12 albo... O 12, 12 w nocy mi się podoba. Tak jak w angielsku Tak, z To jest świetnie. Godzina 14, 16 w ogóle rewelacja. Chciałem powiedzieć, że jak my byliśmy na Arsenalu bodajże z Wigan, to było chyba 14. Tak? No ty, to jest jest normalnie to w Anglii to jest normalna. 13-45 to, to jest normalna świetna pora Świetna godzina do rozgrywania, do rozgrywania meczu. meczu i do oglądania. Ja bardzo lubię. Znaczy nie wiem, czy wiesz, dlaczego w Anglii rozgrywa się mecz o tej porze? Po to, żeby kibice, bo wcześniej kibice normalnie ligę angielską się rozgrywało o godzinach 18 i 20. Ale ponieważ kibice zazwyczaj szli do pubu mniej więcej na 13-14, wypijali 10 piw, a później szli i na stadionach głównie zajmowali się oddawaniem moczu, i to niekoniecznie do toalety. Czasem na kibiców którzy są na, na poziomie niżej pod nimi yy, i tak dalej. Jak wiadomo, piwo to nie na wszystkich działa, tak jak, yy, tak jak na nas tutaj, że jesteśmy pokojowi, grzeczni, sympatyczni. Więc yy, bardzo, mądry a związek, bardzo mądry związek angielski w wieki temu postanowił przenieść rozgrywania spotkań yy, najpierw kluczowych, a później większości na, godzinę, na porę wcześniejszą. Bardzo dobrze. Tutaj przeniesienie spotkania było spowodowane w, Zgoła innymi przesłankami. Naturalnie, ale. ale Przesłanki tak się nazywają z... się Li, Chang i tak dalej. No to jest jakieś <laughs> 60 milionów widzów. No. no nawet przed telewizorami podobno 250 milionów. No. No, tylko, że któryś tam z chińskich komentatorów powiedział, że nie trafili, bo tam był jakiś bardzo ważny, bardzo ważny turniej tenisa stołowego w Chinach i całe Chiny oglądały wtedy celuloidowe piłeczki. No tak czy inaczej, im się to opłacało? No, no nie naprawdę nie im się opłacało, tym poza, tym, poza tym wszyscy się martwili o frekwencję w Hiszpanii, okazało się, że na Santiago Bernabéu przyszło 85 tysięcy Kompleksną. ludzi. Tak, którzy natychmiast na konferencji usłyszeli od, od mojego ulubionego trenera, że są piknikami, którzy nie umieją dopingować, bo co z tego, że przyszło ich 85 tysięcy, jak na stadionie było cicho. Ale to się regularnie zdarza, bo tak samo było w no, tak, no ale y, rolą trenera nie jest kontestowanie y, tego, co robi publiczność, tylko raczej y, ludzie jak przychodzą i płacą po 90 euro za bilet, to mogliby sobie y, się y, poczuć normalnie. No, Chłastanie Jose <śmiech> Mourinho, odcinek 142. Tak. <śmiech> <śmiech> nie, bo jeżeli mówiliśmy, że Małecki to... wyzywa wyzywa kibiców własnej drużyny od pikników i że jest to nie na miejscu. Jest karany w Polsce za tego typu zachowanie, odsunięciem od meczu i karą finansową, dlatego, że mógłby sobie darować. No to Jose Mourinho też mógłby sobie darować, bo ci, bo ci ludzie płacą mu pensję po prostu i to nie mało. To, to ci ludzie, którzy przychodzą na stadion, płacą mu 12 czy tam 13 milionów euro rocznie. Ale ja myślę, że cały czas, że naj, największym sukcesem u Jose Mourinho jest to, że on robi takie rzeczy, a potem dziennikarze o tym mówią. No tutaj to Gdyby mówi... nie mówili, to on by nie robił. On to robi dlatego, żeby ci mówili. I oni to robią i są szczęśliwi. I też jak ten jak ty, ty komentator tu mówi do mikrofonu, tu słyszy to, co mówi, to Ale... mówi to, co słyszy. I... Ale to na tym to polega, bo w momencie, w którym się robi szum wokół tego, co on mówi, to on mówi po to... Po to żeby, żeby wywołać taki szum. No nie no, przecież ostatnio nie chodził na konferencje prasowe, bo był obrażony co najmniej jak kibice Wisły. No, na swoje no I o tym się też już... mówiło, po czym wrócił i zrobił dokładnie to samo. Dziennikarze nie, nie, dalej powielają Nie, na to samo. tym polegają. Jak, więc... jak wrócił, to nie zrobił tego samego, tylko wsadził w Wilanowie palec w oko. Jest. A na konferencję nie przyszedł już zostawmy w spokoju tego Mourinho jest takim tak, że że celebrytą jak jesteśmy przy piłce nożnej i przy piwie to chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy, by się piwa, ja nie, też. nie wiem czy wiecie, że Anglicy wpadli na genialny pomysł, żeby w czasie Mistrzostwa Europy mieszkać przy rynku w Krakowie tak. tak, świetny pomysł. Wydaje się, że w hotelu nawet, który jest Ci znany. No właśnie też mi się wydaje, że będą w starym mieszkali. Tak, sądząc z widoku, z dachu, który dzisiaj telewizja pokazała, wydaje mi się, że to jest hotel. Tak? tak, że to ten hotel. No to ja się nie dziwię, że im się ten hotel spodobał, bo to jest hotel, który ma jeden z najlepszych wystrojów w Europie w ogóle. No i stwierdzili Że poza... przy rynku to oni się nie wyśpią. No, to... no właśnie... Nie no wiem, ale stwierdzili, czy nie, czy wiedzą? stwierdzili, stwierdzili jeszcze, no, nie biorąc radę, pod uwagę, że za nimi przyjedzie parę tysięcy no. ich kibiców i parę tysięcy kibiców holenderskich. nie zajmą cały hotel, bo to jest butikowy tak, mały hotel. Tak, ja zajmują się... cały hotel. Nie, na, na, będzie na ich, na ich potrzeby. Będą trenowali na stadionie Hutnika. Zażyczyli sobie wymianę murawy w lutym, żeby się takowa co dokonała. Co więcej, oni, chyba, oni ją sami wymieniają z tego, co no, słyszałem. No, to by powiedzieli, że piękne miasto, ale, ale, ale stadion straszny. No wiesz, co no, im na hutniku jest potrzebne. Mur, równa Murawa. No, no, wiesz, no, trybuny. W większości treningi będą zamknięte. Oni powiedzieli, że będą współpracowali z władzami miasta, przy różnych. Bo stwierdzili też, że ostatnio byli zamknięci, odizolowani, i na każdym turnieju kończyło się to źle, więc tym razem nie będą odizolowani. Nie się skończy jeszcze <śmiech> No to zobaczymy. Nie no, przecież popatrz, kto tam jedzie, no że on, przecież... oni są, to, to, to będzie, będzie słabo. A jeszcze pojedzie ruch. Który nie będzie grał przez pierwsze trzy mecze. No nie wiadomo jak w tym Odwołują się na razie. Odwołują tak, się, że... także jeszcze, jeszcze mogą go uratować. I John Terry. Ja myślę, że jak jesteśmy, przy... przepraszam, piłce nożnej, to war... warto by wspomnieć o wyczynach polskich drużyn w Lidze Europejskiej. Bo... Jak najbardziej. Bo mamy sytuację niespotykaną w historii. Znaczy, po czterech kolejkach grupowych Ligi Europejskiej, Polski klub jest w drugiej rundzie. Co, co prawda że włak sobie zażyczył, że mogłoby być przecież, lepiej moglibyśmy awansować po trzech. Nie wiem co prawda, gdzie uczył się matematyki, ale, ale wydaje mi się, że jeżeli jest runda rewanżowa, która składa się z trzech tak, spotkań, to, jest to nie ma takiej możliwości, żeby sobie zapewnić awans po trzech kolejkach. Do tego dodam, że no fajnie, że po czterech i że tak szybko i że teraz dwa mecze można zainalować. I niespodziewanie ale ale... Nie tak naprawdę. Początek, no nie, nie no spodziewanie, no. pewnie, że niespodziewanie. I to duży sukces, bo generalnie wszystkie te drużyny są wyżej notowane niż Legia Warszawa. No, okazało się, że Rapid, który był dużo za mocny na Śląsk-Wrocław, na Legię Warszawa jest dużo za słaby, a Legia Warszawa w tabeli jednak jest za Śląskiem, bo dzisiaj zremisowała z jakielonią to, to też jest tak, wiesz, system przygotowań, moment, w którym się spotkali. Tak, tak, tak, i tak oczywiście. Dalej. To no za tym wida widać, że ten skorza to nie jest jednak przypadkowy trener i on nie, nie, nie znalazł się tam całkiem niewiadomo skąd. No właśnie, ba, bardzo fajnie, że ty, po pierwsze, w tym sukcesie, w tej drużynie, jednak przewaga jest Polaków w Legii, a jeszcze teraz dodatkowo zaczynają wchodzić naprawdę młodzi piłkarze, wychowankowie Legii. Więc no dzisiaj to nawet Kosecki jest... był na ławce yy, przewaga w z jest, Przewaga jest Polaków, ale Legii jeszcze się zemści jedna rzecz, która mnie coraz bardziej irytuje, mianowicie to, że. Wcale nie polscy liderzy zespołu po prostu szukają się na boisku w taki sposób, że lekceważą innych zawodników. No, trochę bez... tak jest, trochę tak jest. A właśnie nie wiem, dlaczego dzisiaj Radowicz nie grał. Czy on jest jakiś? miał kartki, kontuzje? Bo dzisiaj w Zagieloniu Radowicz nie zagrał. Nie ja wiem, może go z powrotem do Polski na Immigration nie wpuścili. <głos> <głos> A może nie, to jest, to jest, proszę tak jest, może, ale, ale, z strony, ale z drugiej strony, by Ale z drugiej strony no nie, da, nie, nie ma co ukrywać, że duet tradycji, dużo no, tradycji Ľuboya, to Raduwi, w, w tych pierwszych fazach dał awans Legii. Zgadza więc... się natomiast kilka razy po prostu no byłem bardzo Rado... zirytowany tym, że Ludwa, tak. ja zamiast podawać do lepiej ustawionego zawodnika, na siłę radowicza szuka. No ma do niego zaufanie, no, są piłkarze, którzy ze sobą grają no, na pamięci albo się szukają też także na siłę. Na, na siłę. No ale na, póki co na razie to po czterech meczach mają awans zapewniony. No, zgadza się. I nawet gdyby z PSV przegrali bardzo wysoko, w co nie wierzę, to, to i nadal ten awans mają tak, zapewniony. No i teraz to zostaje tylko. Teraz już kibice legi mają tylko taki problem, czy chcieliby trafić na Bilbao, a może na Tottenham, a może na jakiś inny fajny europejski klub, gdzie można a propos kibiców też tak to się dziwnie układa, bo i skorża, przez kibiców był już zwalniany, wyzywany i wyrzucany. O, straszne rzeczy, e, no, nie, tylko razy. Przez, nie tylko przez a, i, a przecież ITA jest. No, teraz już nie jest ten, ten, ten konflikt aż tak może wyostrzony, ale przez długi czas był wielki konflikt między kibicami ATI. Okazuje się, że ta, ta długofalowa inwestycja ITI też daje efekty w postaci właśnie tych młodych piłkarzy, którzy nagle no to wypłynęli prawda. z tej szkółki i, i się okazuje, że się da w Polsce tak, wychować no. piłkarza, który wchodzi do składu i, i nie tylko w Lidze, ale w Lidze Europejskiej ale jest się, w stanie tak. grać. To się wszystko bardzo ładnie układa. Awans, młodzi piłkarze, którzy... Pełen stadion, pełen który stadion. też nie został zbudowany Piękny za składki zresztą. kibiców, którzy na niego przychodzą tylko za pieniądze koncernu, na którym nie zostawiano wcześniej suchej nic i miasta. A to... miasta dzięki wstawiennictwu koncernu. No tak, jakby tak no w, bez, dużej, w dużej mierze. Bez dwóch zdań. Tak, tam lobby. Także tak, wszyscy pluli na rękę, która ich karmi. A to bierze a się... kasę za tą Pepsi-Arenę? No kto bierze? Legia. Kto bierze. Cały czas nic no i co nie tam było, Bo miasto miało ich tam pozywać, odwoływać się. Miało nie, mieć... no ale są bez szans. No, jest nie nie, nie jest wiem, czy wiecie, że od, chyba od przyszłego roku ITI przestaje finansować Legię. Legia ma być samowystarczalna. Okej. Okay. Chciałbym to zobaczyć. Ustalono budżet chyba na 75 milionów złotych, które Legia ma zarobić w ciągu roku. No, Ale na, na ja siebie. ITI się wycofuje? Nie, no, Nie Legia ma sama na siebie zarobić po prostu. Przestaje ITI dokładać, jakby Zadłużenie Legii wobec ITI dochodzi do 100 milionów tak. e, e, złotych w tej chwili. I od przyszłego roku to już ma być e, jakby sama finansująca się jednostka, tak? <śmiech> A żeby było ciekawiej, to kibice Legii wypominają, <śmiech> wypominają Polon, mimo tego, że, że e, klub jest zadłużony. W stosunku do ITI na 100 milionów złotych, wypomnieli to, że podobno Wojciechowski dał pieniądze na pokaż sztucznych ogni z okazji stulecia klubu. No, kuriozalne. No to kuriozalne. Może, bo zapomnimy o tym powiedzieć. Może, to dosyć kuriozalne było. Może, panie redaktorze, coś o tym, bo zapomnieliśmy eee, no, o tym. Wspomnieć. warto o tym wspomnieć, bo rzeczywiście sposób, yy, okazało się, że klub w porozumieniu z kibicami może zorganizować imprezę, w której bierze udział no, pełen stadion, było 6,5 tysiąca ludzi. Do tego yy, fakt, że rzeczywiście wszyscy zastanawiali się, dlaczego akurat w 38 minucie meczu nagle odpalone są, bo piłkarze w ogóle nie wiedzieli, co się I dzieje. I psami straszyli. Jak to psami straszyli? No przecież huczało i furczało. A, i... psaci straszyli. No tak, no bo był pokaz ogni, którzy, które dało się ustawić normalnie. w. E... Napisz pismo do, e... do, Polonii. do Polonii, żeby nie robili żadnych opraw, bo ci psa straszą. No to jest niezwalczalne. Znaczy, miłość do fajerwerków w Polsce jest ogólnie znana. Każde no to... naj, najmniejsze, w naj, najmniejszej pipidówie, najmniejszy festyn musi zakończyć się pokazał. No najmniejszy samochodem. festny stulecie klubu to, to było stulecie warszawskiego klubu, to wiesz, to nie taki ten, to nie taki, on wiesz, ten, on to nie jest, taki najmniejsza pipidów, nie taki... On jest tak jak ci mieszkańcy starówki, co po prostu... Co z tego, że mieszkają, mieszkają... Przy, przy, przy rynku starego miasta? O 22 ma być cicho. A w ogóle w Sylwestra wszyscy won? Dlaczego przychodzą im pod kolumnę Zygmunta? Ja nie rozumiem, dlaczego jedynym sposobem jest zawsze fajerwerki. No tego nie rozumiem. No ale tu kibice sobie tak wymyślili, że, że odpalą fajerwerki za okazji stulecia klubu. No. Nie, chodzi, nie chodzi o to, że wszędzie zawsze wymyślają, że muszą być fajerwerki. A jaki znasz sposób świętowania nie na wsi? Idziesz, kupujesz fajerwerki i, i odpalasz? <laughs> no <laughs> jest, jest szampan po 7,80 sowieckiej gry stoje, ale zawodnikom akurat nie wypada w czasie meczu biegać z butelkami w dłoni. No w każdym razie było to imponujące, to prawda. No i oprócz tego... Co, sama to się... fajerwerki? No proszę Cię. Ale to nie były tylko fajerwerki, tylko oprawa nie, była ja taka... Ja nie oglądałem ten mecz, no myślałem, że rozmawiamy o fajerwerkach. Nie, no nie, rozmawiamy... Sam pomysł, nie. Rozmawiamy sam pomysł, całej sam pomysł, oprawie. Sam pomysł odpalenia fajerwerków w momencie, kiedy wywiesza się oprawę na całej. Kamiennej, która jest złożona, historia klubu od pierwszego meczu z koroną, nie kielecką, bo takiej nie było, ale z koroną Warszawa, aż po ostatni slajd poświęcony panu Wojciechowskiemu. No to smutne. No co smutne, no, tutaj, tu, tutaj akurat kibice mają inaczej, nie, nie plują na tych, którzy ich karmią. Na Wojciechowskiego można się obrażać, że jest, że jest głupi, ale raczej nie wypada, nie wypada mówić mu tego wprost w twarz, dopóki płaci za stadion, dopóki płaci pensję piłkarzom i dopóki pozwala, dzięki niemu jest drużyna w Warszawie, która gra w piłkę. Jakby się Wojciechowski zawinął, to Polonia spadłaby, nie dograłaby rundy rewanżowej, bo nie miałaby za co. Także Romanowskiego przypomniano, dzięki któremu Polonia wróciła po kilkudziesięciu latach. Do, do, do, do ekstraklasy, także no, parę innych postaci też tam zostało, zostało uwiecznionych, więc no, na pewno taki Wojciechowski ma większe zasługi dla Polonii Warszawa niż ja jednak mimo wszystko. Ja myślę, że to było czysto koniunkturalne, ale... To no, czysto koniunkturalne tak. było. No, no z jego strony to też jest czysto koniunkturalne, że wykłada ze swojej kieszeni ciężki hajs. Nie ze swojej, on wykłada z kieszeni tych ludzi, co w tych jego piask, domach z piasku zbudowanych A. Mieszkają. Gdzie z nimi działają, tak. No, ale to jest o, redaktor ty... Mariusz, ma coś do powiedzenia? Nie, bo ja nie widziałem tej oprawy. O, okay. Znaczy ja generalnie jestem daleki od jarania się oprawami na stadionach, natomiast ponieważ wiedziałem, że coś się święci, bo na stadion przy konwiktorskiej chodzę często i generalnie... No ta była wyjątkowa, ja żałowałem, że nie poszedłem tam. A do rady, tego, do, to mało tego, zostało to zrobione w zgodzie z przepisami wszystkimi. Tam była normalnie straż pożarna, która yy, przyjechał normalnie wóz i to nie było tak, że na dziko gdzieś się odpala sztuczne ognie i potem, nie wiem, oprócz jednego psa na Boże niezadowolonego. Uf. Jest pół miasta jeszcze. No, Oprócz tego nie, bardzo fajna była impreza po meczu. Na mecz było zaproszonych bardzo wiele osób związanych zarówno z klubem, jak i z reprezentacją Polski, byłych zawodników, byłych trenerów, byłych działaczy, no, a później kilkaset osób na dziedzińcu na konwiktorskiej odpaliło racę i byli to ludzie też, można się zrobić to w ten sposób, żeby Klub nie był karany, żeby race nie był odpalane w czasie meczu, żeby ktoś nie stracił palców albo nie został poparzony, da się racę odpalić po meczu, pośpiewać razem w sposób imponujący. To rzeczywiście wyglądało, wyglądało imponująco. Ja na... byłem na wielu stadionach i pod wieloma stadionami w Europie i naprawdę no? na, na ten. Na, na, na, na, tak na tak mały obiekt, sposób sposób celebrowania. Pełen szacunek dla organizatorów. Redaktor to... ma jakieś wątpliwości. Nie, nie ja stąd. Nie, no bo to Ale... fajne święto bardzo. No, po no fajne, fajne. Zgadza się. Zgadzamy się wszyscy. No a do tego uczczone zwycięstwem nad Lechem Poznań. Złośliwi twierdzą, że mecz przyjaźni Grokli na Mika. <głosy> Złośliwi, jak wiadomo, chodzą na stadion przy ulicy Łazienkowskiej. No, na którym no. też czasem chodziliśmy kiedyś, ale nie jako kibice. E, jako kto? No ja na przykład incognito. Przyczepiłem no, jeżeli... sobie drugą brodę i pejsy. Jeżeli to to może jeszcze powiem Polski... o, o, drugim, o drugim klubie, który A, no w, tak, w Lidze Europejskiej mhm. startuje, w którym się ten dzieje się... dzieje się źle i trenera Chcą zwolnić. Chcą, chcą zwolnić, czyli nie po ja raz, czy raz kolejny się, sprawdza się... To... Dzisiaj czytałem, że już nie, że zostanie. Ale zostanie, niekup... no ale, ale to po, po raz kolejny się sprawdza, że jak mieć w Polsce kłopoty, to zdobądź Mistrzostwo Polski. No tak. Tak. Wtedy. Co ciekawe, co, co ciekawe yy, bardzo mnie bawi... Yy, znaczy cała sytuacja pod stadionem, nie wiem czy wiecie jak się, jak się zakończyło. Pod którym? Pod stadionem Wisły Kraków z kolei, bo tam na przykład kibice wy, wyszli, żeby poczekać na piłkarzy. A to chodzi ci o to, że o Wilka? Ta, komentarz Wilka, żeby powiedział, tak. patrzcie jak te Eurograjki euro, euro tamtego. Jak Eurograjki zdobywały dla niego Mistrzostwo Polski, jaką wąchał ławkę i to tak głównie z dużej odległości, to jak mu lameje... Wąchał ławkę z... z dużej odległości. <śmiech> No filki mają dobry <śmiech> wyręcz. <we. śmiech> <śmiech> Na, za dużo chodzę na, na mecze. To, to mu wtedy Lameje i, i, i Chavezy nie przeszkadzają. No la, Lameje to chyba jeszcze... No nie, nie. No, ale dobra, no, ale tutaj powiedzieć, że miał pretensje generalnie do wszystkich dookoła, tak? Jaliensy, Lameje, Chavezy, wszyscy są teraz niedobrzy. No trzeba powiedzieć, że oni tam formę gdzieś zgubili, tam, ci wszyscy. No, nawet niektórzy kibice wiedzą, w których barach. Tak. No, no ale... To, no come on no, to, to... ale w którym barze że Właków przesiaduje cały czas też wszyscy wiedzą, można go tam spotkać o różnych porach, o piątej, 6 rano nawet i, no, i jakoś ale nie przeszkadza nie mu, mu to y, grać w piłkę jakoś tam całkiem sensownie no, no ale tutaj okazało się no i nagle Cezary Wilk dostał opaskę kapitańską. I to tylko dlatego, że, że jest Polakiem, bo Maskant no. wychodzi z założenia, że te, kapitanem musi być Polak polskiej drużyny, taką ma ideę fix. I, I tak, filozofię, więc mam e e czasem, że ten Wilik gra tylko dlatego, żeby jakiś Polak był w składzie, żeby dało się go kapitanem zrobić. Bo wydaje mi się, że tam jest paru lepszych jednak. Też miałem no, w, takie wrażenie. On w tym meczu z Krakowiem akurat się starał, tam z pięć strzałów oddał, pięć strzałów w stronę bramki, ze dwa nawet groźne. Jeden nawet taki ala Shaw Johnsona z Fulham. Tylko, że Johnsona wiodła się od słupka i wpadła, a tu przeleciała obok słupka. Ale Fulham to tak w konkursie na bramki sezonu to w jednym meczu spokojnie dwie, trzy by tak umieścili w pierwszej dziesiątce. No, te no. pierwsze dwa gole to po prostu... A później... To, co zrobili z rzutu wolnego, no to, to fakt, że no nie da się tak na takim poziomie tak sobie dać strzelić gola z wolnego. No, no to ale jest... takie bramki się zdarzają. okazuje się, no, nie, że. No, nie można z rzutu wolnego podać piłki po ziemi, która leci 15 sekund i, i dochodzi do, do piłkarza, do którego była podana. No, to, no, nie to wiem, się... czy widziałeś, w jaki sposób Real Madryt stracił bramkę z amatorami z Osasuny. Właśnie no, teraz no. No dobra. Nadal... Wszyscy stali w miejscu, tu chłopaki rozegrali szybko rzut wolny I to Real Madrid no, na, nadal, posał, jest, no, nadal jest to takie samo kuriozum no. No jest, tak, jak, tak się tak, nie powinno tak, tracić tak, goli tak, na tak, takim tak. poziomie Bo, bo... No, I jest wiecznie... stoi za tym, tym Johnsonem, chyba właśnie, tak? Nie, to nie, nie kto to odgrywał. Nie wiem już... Nie pamiętam. I, i, i po nie. prostu piłka z niego leci 15 minut, a on jeszcze ją potrafi. <laughs> go trzyma go z tyłu za koszulkę i trzyma i stoi za nim, czekasz czeka aż piłka doleci. No tak. Natomiast uważam, że po meczu z Krakowią, bo, bo ja ten mecz obejrzałem, yy, obrażanie się bezterminowe kibiców na, to, na drużynę i twierdzenie, że nie będą dopingować zespołu. Bo nie, dlatego, że zarzucali im brak zaangażowania. No Chavez na przykład kryjąc tego van der Bizena, to wiesił się na nim tak na szyi, że sędzia spokojnie mógł tam gwizdnąć karnego. To, że van der Bizen jest wyższy o głowę od, od Chaveza, no to, no to dlatego ten pojedynek wygrał. Okej, okay, bramka padła. Sam Wilk, powiedzieliśmy, oddał pięć strzałów na bramkę. Warto pamiętać, że to nie jest wina zawodników, że Małecki i Melikson są kontuzjowani, rozsypała im się gra zarówno w środku pola, jak i, dwóch, jak i to że współpraca dwóch najlepszych piłkarzy. i no, Pechowo, niestety w takim momencie, w którym doszło do rozstrzygnięć w Lidze Europejskiej do pojedynku derbowego, pierwszego wygranego przez Krakowie z Wisłą. No ale to w tej chwili, gdybyśmy wyjęli z Legii Liuboje i Radowicza, to Legia też nie wygrywałaby każdego meczu, a Legia z Pol kolonią mecz derbowy przegrała i nikt się na nikogo nie obrażał. To jest trochę śmieszne. No po prostu, szczególnie, że... Redaktor Zawada po raz pierwszy pochwalił kibiców Legii. Nie, nie po raz pierwszy. Na przykład... No ja nie... nie pamiętam. <grym> nie? A może jestem za młody. Nie, no to ta, ta, ta, ta, ta słynne polskie historie, gdzie wystarczy 3-4 słabe mecze drużyny i już się tam wiesz, czy w ogóle kryzys Sodome, Gomory, trzeba wyrzucić ten z składu. To nie jest domena tylko kibiców. No. Nie, nie, no, mówię teraz bardziej w o w kibicu, a nawet o, o szefostwie y, klubów, a, no. szefostwach klubów przyróżnych. No a w międzyczasie mamy serfer Usona, który świę, świętuje 25-lecie, tak. a też nie, nie wszystkie sezony miał udane. udane, świetne i też mu się zdarzało że ten Manchester dołował no, jak, jak na ten klub oczywiście no dopiero co, zanim, dopiero, zanim przejdziemy dopiero... do Anglii to jeszcze wiecie, że ten właśnie wspomniany zawodnik Johnson, zresztą mikrego wzrostu jak już jesteśmy ten to to w, co to prawie grał dla Polski, to no był prawie, prawie Polakiem powiedzieć, że on, prawie on był prawie Polakiem no. tak? e, a chciałem po powiedzieć, po że ciadki. też na, na, na Alexa nikt się nie obraził że przepieprzył schromotnie derby e, swojego miasta na swoim stadionie z Manchesterem City, no bo z kim innym mógłby przegrać no. w jaki sposób, w jaki sposób? 6 do 1, tak? I, i e, nikt mu teraz nie, nie, nie przychodzi na stadion i nie mówi, że nie będzie śpiewał, albo nie wręczy mu. E, Tylko nazywają jego trybunał. <grym> no, tak, nazywają jego no, ale wiem. traktuje to, się trenera, który pracuje 25 lat, tak? Inaczej co rok pracuje. No tak, ale w Polsce jakby nikt chyba w, nie ma szansu, W historii polskiej ludzi tak. nikt nigdy nie pracował. Nie wiem czy 5 lat jakiś taki no. pracował w ciągu ostatnich 15 lat ja nie pamiętam takiego no przypadku bo, i na pewno go nie było. Znaczy ja mam wrażenie popracował. że trzy Ja mam wrażenie w Polsce że w Polsce jest łatwiej przejść do historii yy, nawet po wygraniu czegoś ważnego. Zostać zwolnionym po przegraniu meczu derbowego wysoko. No, bo na przykład Ferguson przejdzie również do historii jako trener, który najwyżej w historii przegrał z Manchesterem City. Pojedynek derbowy. No nie, nie zapomnijmy sprzed dwóch sezonów chyba sytuacji, kiedy w polskiej lidze został zwolniony trener lidera i wicelidera tego samego dnia. No tak. Więc... Albo trener Kaczmarek, który nie przegrał meczu. Nie, najlepszy. Trener Kaczmarek, który nie przegrał meczu. A dzisiaj po... trener Tarasiewicz został w ŁKS. No, tak. Także. A właśnie, bo to jest informacja, myślę myślę ważna i ciekawa, bo po raz pierwszy nie pamiętam od kiedy polski trener poszedł pracować za, jest zatrudniony za granicą. I to nie w jakimś tam byle jakim klubie y, walczącym o utrzymanie się Lidze Cypryjskiej, y, tylko... To jest klub, no wiadomo, to nie jest najwyższa półka no, europejska. Ale w pucharach puchara tabeli chyba w tej chwili. No tak, ale to jest klub, jak powiesz Aris, Saloniki, to wszyscy wiedzą, co to, co to jest za klub. No, kto się chociaż trochę piłką interesuje. Pół roku temu, pół roku tremu, temu trenerem Arisu Saloniki był Hector Cooper także poza tym gra tam paru to piłkarzy raz. naprawdę taki Javito w Barcelonie grał razem z Messim w drużynie juniorskiej e, teraz gra, biega tam po skrzydle i wcale niekoniecznie jest podstawowym zawodnikiem Arisu Saloniki, także trener probierz trener probierz będzie mógł sobie popracować. Ale to jest z... tak, że mówiliśmy kiedyś o trenerze probierz A czy oni zapamiętali ten, ten razie, pojedynek z Jagielonią? Z Jagielonią, to na pewno. To na, bez dwóch zdań, dlatego, że przyjechała jakaś tam Jagielonia i ten Hector Cooper miał poważne problemy. Ma yy, no tam mało, mało brakło. No. no i jak pokazuje przykład, nie warto być cierpliwym po raz kolejny. Jak to? No bo dlatego się zwolniło probieża, przecież gielonia zwolniła probierza. Bo po co? Bo znaczy najpierw się on co, co się sam nie... podał do dymisji. No, tak, no, nie no ale została no, nie została przyjęta. No ale generalnie rzecz biorąc, on się podał do dymisji z, z jasnego powodu. No, no chodzi o to, że tam zaczął robić się smród wokół jego osoby. No jest na takiej zasadzie. No Przecież on nie, nie, nie dlatego, że już nie chciał pracować w WG, Nie, Ja no tak, bo on tak. Chciał, no, Pił, piłkarzy, no, to że, W konflikcie tak. piłkarze-trenerzy jak zwykle zarząd stanął po stronie piłkarzy. Tak, i on... no, i arytmetyka tak. to się nazywa. Tak, bo tak, łatwiej bo on on jednego, bądź jednego niż jedenastu. Tak. No, no na, wiesz, na niby tak, ale, ale. Na pewno taniej. No, i, i, I nagle się okazuje, że ten sam trener, który jeszcze niedawno był ze słaby dla Biały Białystok, a który zresztą dawał jej świetne mecze, UKS świetne... wyciągnął ze strefy spadkowej. No ale z uks em wiadomo, jaka była umowa. To była umowa mowa od początku była taka, że jak tylko... No tak, tylko pra prawdopodobnie nikt nie przypuszczał w ŁKS-ie, że w połowie, no, pod koniec rundy jeszcze tej no tak, no tak, przyjdzie wiecie, ktoś jest... z Zarisu Saloniki i po prostu złoży taką propozycję. Ja też bym nie przypuszczał, szczerze mówiąc. No Bardziej bym się spodziewał, że ja dostanę kontrakt w trzeciej lidze. <laughs> no dobrze, dobrze, ja ja jeszcze, ja, ja że probieżowi, i mam nadzieję, no tak, że, bo to że to kiedyś ja tak zostanie myślę, najbardziej to... znanym polskim trenerem. Pierwszy, to... ja myślę, że to jest gdzieś tam... Przegrał, ale to nic nie no tak, znaczy. tak, tak, tak. nie Ja myślę, że w przyszłości to jest trener taki, wiesz, na poziomie reprezentacji, że on kiedyś tam poprowadzi reprezentację Polski. Bo facet mu poukładane w głowie i tak, no ale już tam już sobie to już wszyscy mówili, że jak to on w Polsce będzie miał problemy z zatrudnieniem po tej jagielonii że ten ŁKS to w ogóle poniżej jego ambicji, że to taki świetny trener. Koledzy po fachu się wszyscy w Polsce tam w kółach śmiali, że he, he, he, takim taki był niby, taki niby doskonały Kata polski Guardiola, a teraz wszystkim szczęki opadły, poszedł pracować do Arisu i ja od czasów Górskiego, Górskiego strajlała i Gmocha pierwszy polski trener prowadzi e, e, mocny, no, mocny, no, taki, no mocny mocny europejski no, klub klub, który, tak jak mówimy, no niedawno grał w gre, wyszedł z Grecji w, do, do Ligi Europejskiej no. i całkiem tam sobie przyzwoicie radził. Bo pokonał na przykład Atletico Madryt y, y, w, dwa razy w, w fazie grupowej. Czy jesteście mi w stanie. Ja tak się naśmiewam no. z tych klubów cypryjskich, a klub cypryjski no to, to chyba z tych no. mistrzów ma zamiar wyjść z grupy. na, na razie no. prowadzi. No. Ja no. myślę, że co najmniej wyjść <grym> z grupy, bo to co oni robią, to. No, to prawda. No Także grupa im się taka wylosowała a się, on, nie, ma, mało no, liniumistrzowe, ale, ale, ale nie Ale panie redaktorze w momencie, kiedy zaczynały się rozgrywki, to nikim nie dawał no nie, żadnej szansy. nie, bo wszyscy myśleli, że klub huknął słabą drużynę z Polski, jakiś patałachów. Okazało się, że to huknął i że... Opszedł słabą. słabą. Opszedł tak. ale okazało się, że to nie, to nie jest drużyna, która tak jak niektórzy twierdzili, będzie dostarczycielem punktów w fazie grupowej Ligi Mistrzów, tylko wręcz przeciwnie, raczej te punkty zabiera. Rzeczywiście grupa może nie jest najmocniejsza, ale ja od zawsze... Ale mimo wszystko nie byli faworytami. No, no, no tak, no, raczej byli. trudno powiedzieć, żeby grupa, w której znajduje się na przykład Barcelona, Wiktoria Pilzno, Bate Borysow i AC Milan była grupą mocną, bo to jest to, że to można dwa zespoły od razu dać im awans i pieniądze, a dwa pozostałe niech sobie rozegrają dwóch mecz o trzecie miejsce. No bo to jest w ogóle bez sensu. Moim zdaniem, tak jak będę to zawsze powtarzał, ta formuła Ligi Mistrzów jest bez sensu. Ona tylko dostarcza, dostarcza oczywiście pieniędzy, praw do tra transmisji i tak dalej, i tak dalej, ale potem niektórzy płaczą, że zawodnicy grają po 60 meczów w sezonie. A skąd się te mecze biorą? Jakichś takich kretyńskich pojedynków. Gdzie a Victoria? Ja będę gdzie konsekwentna i dobrze grająca w obronie Wiktoria Pilno <głos> przegrywa 4 do 0 z Barceloną. Nie, nie, nie, to, przecież nie, przecież to, tak nie, to jest to Liga mistrzów też pamięta się z tego, że na przykład co roku pojawia się jakiś taki zespół, właśnie yy, wydawałoby się nie mający żadnych szans, który nie dość, że zarobi trochę pieniędzy, ale też pokaże kawałek piłki. To jest dla ja istotne. No, to jakiś jak bazel się wychodzi cały z grupy, już były takie kluby, jak Amsterdam, który wygrywały Ligę Mistrzów i wygrywały wszystkie mecze. I gdzie a teraz są? W, w którym to było roku? No ale to nie... No ja, ja nie no, ty, chcę, ja ja li, li, nie chcę Ligi było? Mistrzów, w którym będzie grało 12 tych samych zespołów, które... No czy to się bierzesz, tak kończy, bierzesz... że gra 16 tych samych zespołów. No nie zawsze. Nie, no. No, no, no nie zawsze, no tam wiesz, ale skończyły się czasy, że awansuje na przykład kosztem Milanu, awansował PSV Eindhoven. Tak? Czyli rozumiem uważasz, że Barcelona, byli... Barcelona już do końca świata będzie najlepszym zespołem piłkarskim. Yy, nie, ale generalnie polaryzacja w tej chwili jest taka, rzeczywiście 8-10 klubów wiadomo, czasami się zdarza komuś pod, podpięcie nie na lat, typu no nie, Arsenal, tak. sport, no to tak samo można by w tenisie nie rozgrywać jakichś tam kwalifikacji, tylko od razu pierwszą szesnastkę rozstawiać mało tego ja uważam, że powinni grać I jeżeli, jeżeli, już chcemy, jeżeli już chcemy żeby w tych eliminacjach Ligi Mistrzów grali, grały drużyny z, dru, na z drugimi ale generalnie powinni grać mistrzowie, niech to będą drużyny, niech to będą drużyny z Lig Słabszych, tak? ale niech mistrzowie grają, no tam, na to, na, to, to to się to też, zgadzam, na się zgadzam, nie się mistrzowie kraju, nie wiem mistrzów no tak, polegała na tym, że grają mistrzowie Tutaj krajów. finansowo jest to nie, nie do przeskoczenia no tak, bo A poza tym bo a poza Nie da się z Ligi Angielskiej co roku Tylko jednego zespołu dać do Ligi, Ligi no, Mistrzów znaczy... Bo za duże pieniądze idą w całą znaczy, ligę. no to, to więc... niech drużyny, ale niech drużyny z nie 6 czy ośmiu najlepszych lig, które mają najlepszy współczynnik, drużyny yy, yy, z drugiego miejsca będą premiowane, tak? Ale, ale niech gra w, w tej lidze mistrzów, nie wiem, nie w trzech rundach eliminacyjnych. Mistrz Polski, yy, mistrz Rosji, mistrz Węgier. A pan Węgier, zdaje sobie mistrz panie redaktorze, że pan tak? sam sobie przeczy. Ja? Tak. Nie, dlaczego? Nie, ro, nie, ale, ale nie, ale nie, ale niech faza Najpierw grupowa, ale niech faza grupowa nie, nie, nie trwa pół roku. Niech nie będzie to 32 zespoły, tylko niech faza grupowa to będzie 16 drużyn. Niech ta grupa gra o coś. Niech drużyna, która wygrywa grupę nie wiem, będzie rozstawiana, premiowana czymś, tak? A nie, że to, to czy wychodzisz z pierwszego, czy z drugiego miejsca, de facto o niczym nie stanowi. O co będzie mecz w Mediolanie, na który się wybieram? Barcelona-Milan. Oprócz prestiżu, pieniędzy, jakie to ma znaczenie, czy Barcelona dalej zagra z jakąś drużyną, która wyszła z nie pierwszego? No ma znaczenie, czy... że się na niego wybierasz. A jakby go nie było, byś się nie wybrał. Znaczy, no wiesz, i właśnie no... o to chodzi w Lidze Mistrzów. <śmiech> znaczy, wiesz, no wolałbym się wybrać na ten mecz, jak gdyby, jak gdyby to był ćwierćfinał, tak? Nie, no już dawno no mówiliśmy, faza... To, to Liga robienie, zaczyna się na wiosnę, no. robienie grup zawsze niesie takie ryzyko, że od czwartej, piątej kolejki gramy o nic, no i to, to wszędzie tak, znaczy... W momencie, kiedy jest sześć meczów, mecz i rewanż, to, to, to zawsze tak będzie. No, tego się nie da uniknąć. No tak, tylko, że no ile byś zarobił idąc do Bukmachera, że z grupy wyjdą Milan i Barcelona? Myślę, że musiałbyś dopłacić, bo nikt, nikt normalny na to nie, nie, zakładów nie przyjmuje. No, I tak jest w większości grup. No Po prostu, wiesz, no oczywiście, że zdarzają się wypadki, no ale to są takie wypadki, że no wiesz, no, z... No naprawdę ciężko, no, ciężko to zmienić? Że... Ciężko tą formułę zmienić. Czy znaczy, biorąc pod uwagę znaczy... wszystkie czynniki, właśnie finansowy i, i e, no, jakiś sportowy tam. Sportowy, żeby się przydało brać też pod uwagę. No, no sportowy zaczyna się na wiosnę. No, to jakby w, na, na jesieniem jest zarabianie pieniędzy, a od wiosny zaczyna się, się walka dopiero hmm. prawdziwa. No, no, I tak niestety musi być. Musimy do tego przyzwyczaić, bo nie ma chyba takiej siły w tej chwili na świecie, która by dała radę to zmienić. Słuchajcie, czy jesteście mi wyjaśnić jedną rzecz? W stanie. Która mnie, tak powiedziałem, w stanie. No. Chyba. E, Chyba tak. Ta rzecz, ta rzecz mnie tak dosyć dziwi, no, czy nie tyle, że dziwi, co nie wiem, o co chodzi. Co to są te jakieś takie dziwne kwiatki, Chyba, co mają poprzypinani. Dzień weterana, w sensie ofiar II wojny światowej. W sensie. W Anglii, w... Tak? w Anglii, tak. Tak, tak. To co znaczy, tak nie, tak Nawet nie, nie tyle II wojny światowej, tylko tam wszystkich tych wojen, do których to. Do których których Dobry, to... zły pies, butelka. Butelka przez Których to kombatanci. Mało tego, zbierane są też pieniądze z, z, z, z, z, przy okazji tych spotkań. To a... jednak dosyć, dosyć dobrze, chociaż pokrętnie przypuszczałem, bo po raz pierwszy to, to w, są dzień, w czasie siatki. meczu, no właśnie, w czasie meczu Chelsea miałem wrażenie, że to ma coś wspólnego z tymi weteranami, co są w Chelsea związane. Nie wiem, dlaczego mi się tak urodziło. Okazuje się, że to wszyscy weterani wszystkich wojen. Wszyscy tak? weterani wszystkich wojen, oddaje się im tam hołd, a oprócz tego na tych Żyjących, którzy tam mają... Sypie się maki. No, no nie, ale na... pieniądze się zbiera, a do tych szczęśliwych to, to się rzuca porami. A propos por, por to ma ten. Co? rógby walijska chyba. W ogóle Walia ma w herbie por. Mhm. Tak, ma. No bo kibice rugby ruch, zawsze mają, no jak na ważne mecze przychodzą z porami, tymi no, porami, byłem, porami świata Byłem Świata w Świata w rugby tak. To jest w ogóle, naj, naj, najdziwniejsze w tym to było to, że na przykład Liga Francuska na czas Pucharu Świata, najsilniejsza Liga Rugby nie przestawała grać. Tak, to prawda. No. Tam trzy czwarte drużyny nie ma, <śmiech> <nie śmiech> tak. tak wszyscy tam powierzzali, się powierzzali, do, Bo tam do, przecież do cała członka gra w, w, lidze, w lidze francuskiej, a liga sobie grała dalej bez problemu. Ci uznają, że po prostu. No, no, wiesz, no, też, są też takie kraje, w których musisz dokonać wyboru, jeżeli chcesz startować jednocześnie w lidze i reprezentować swój kraj w Grand Prix mówię tu o zawodniku Pratasiewiczu. A, no tak. No to, co to jest, jest naj, najbardziej kretyńskim to, pomysłem, to tak, jaki w życiu słyszałem. To, to, to, to, to tak pretenduje na równi do tego słynnego Expedit system tak. ping-pongu, to tutaj mniej więcej jest podobny poziom głupoty. No, po prostu... nie, bo, to, to jest w ogóle niewiarygodne, bo musisz wybrać, czy będziesz reprezentował... Przez, dlatego, że jesteś świetny w czymś, to musisz tak. zrezygnować z połowy, z połowy kariery. Bardzo no słuszna nagroda. To, to, to po prostu... Dostał pan nagrodę Nobla, w nagrodę obecniemy panu prawą dłoń. Jeżeli pan ją przyjmie, jeżeli chce pan dostać nagrodę Nobla, no w będziemy to najlepiej. Tak. Tak. Jeżeli pan nie przyjmie nagrody, dłoń zostanie zachowana. Tak. No ale nie będzie pan nagrody Nobla. No wybór no należy sobie, na do No ja dziękuję, nie będę noblistą, w no i Protasiewicz całkiem słusznie bo temu, kto to wymyślił, pokazał istniejącą jeszcze dłonią wała i powiedział, że nie będzie reprezentował w takim razie Polski w Grand Prix. Zamiast trzech reprezentantów no, będziemy jest, mieli dwóch. Ale no, to jest głupota, bo wiesz, bo osłabiamy bo sobie usłabiamy sobie drużyny ligowe, no bo albo, część... Albo... Yy... Znaczy osłabiamy też inną, bo też tam paru pewnie Australijczyków czy, czy, czy Amerykanów będzie musiał takiego wyboru dokonać, tak? Więc oni też jakby się, to osłabia się no, i Grand Prix, znaczy osłabia się wszystko, tak, bo... No znaczy, tak. generalnie rzecz biorąc, można skończyć. No tak, no, no, no, no, no, no to jest no To jest jakiś... nie Na żadną logikę tego się nie to nazwać kretynizmem, nie absolutnym, ale wydaje mi się to Jak ja słyszałem w radiu o tym, to wydawało mi się, że, że albo, coś się pomylić, czym, tak? albo się uderzyłem czymś ciężkim w głowę, albo, albo coś jest ze mną nie tak nie wiem, jeszcze może mam jakieś flashbacki po, po jakichś, nie wiem, wypalonych wcześniej w życiu yy medykamentach. <marsy> czyli aspirynie. Zawsze <marsy> so, tak, aspiryny. Więc, wróciłem, więc wróciłem. Aspiryna i witaminę C. A Skormin, wróciłem do klębie. domu, włączyłem komputer. I dalej nie wierzyłem własnym oczom, ale już tak zacząłem... To, potwierdziła mi się ta snetna informacja. Niewiarygodne, absolutnie. No, ale tr trudno. No, Pomysły działaczy, wiesz, jeszcze nieraz myślę, No, ale do nas... Działacz, na... to, <laughs> tak. to jest potęga To jest potęga umysłu. Ja myślę, że oni sięgają absurdu dużo dalej niż sławetna grupa Monty Pythona. Ja pamiętam, ja pamiętam kiedyś... Salvador <laughs> Dali to przy nich pikuś. Kiedyś w podstawówce pamiętam, jak byłem, pikuś. Przyszedł, przyszedł do nas taki pan... <laughs> Ja już nie pamiętam, kim on był, ale przyszedł po prostu z nas na lekcję z jakiegoś tam towarzystwa myślicieli, czegoś takiego. Nie pamiętam, przekonywam nas, do czego nie pamiętam, Wolno pamiętam, że na, na, na, na sam koniec nauczycielka się go zapytała, a jakie są wasze największe osiągnięcia. I on tak mówi, no ja na przykład po dwóch latach wczoraj udało mi się objąć kosmos. O, to już jest coś. To mi przypomina zebranie ludzi, spotkanie, znaczy spotkanie sprawozdawcze Stowarzyszenia Ludzi Kładących Rzeczy na innych rzeczach. Albo ludzi przybierających się za mieszka. Nie, ale wczoraj oglądaliśmy. Obiął kosmos przy tobie? Nie, tak nie bo nie wczoraj mówił. A że wcześniej objął kosmos. Wczoraj z redaktorem Gawłem oglądaliśmy mecz Ligi Angielskiej i redaktor przedwczoraj. Wczoraj oglądaliśmy Barcelonę. A tak, to przedwczoraj. Nie objęliście kosmos? Nie, redaktor Gawał w czasie meczu powiedział mi coś takiego, co doprowadziło mnie do płaczu ze śmiechu. To a propos, yy, a propos yy, nauczyciela od PO, a, Coś... od kawica jak odgórzacz na wilgaca płuca. <laughs> Ale to nie, to jeszcze. I leżysz w kałuż krwi, źle nic nie mregają, nie żyjesz, co robisz. <laughs> serce ci nie bije, co robisz. <laughs> tak, tak. To, to, to, to, to. Tam było jeszcze wiele tego. No to leżysz w kałuż krwi, serce ci nie bije, co robisz. <laughs> Przysposobienie obronne to jeżeli ktoś nie miał naszych... Nie brygają. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie miał przysposobienia obronnego, A to większość nie miała, wie, bo są młodsi. Znaczy no. miało to pewne plusy dodatnie. Udało nam się z kolegą Michałem Brzezińskim wypić butelkę spirytusu salicylowego na lekcji, który służył do dezynfekcji ust fantoma, czyli takiego <głos> <głos> takiego, co się na nim ćwiczy sztuczne oddychanie. A ja ja byłem, regularnie... ja nie wiem, komu przyszło do głowy, żeby ludziom w trzeciej klasie liceum dawać spirytus salicylowy. Ja regularnie byłem z tych lekcji wyrzucany, więc miałem wolne, ponieważ nie wytrzymałem tego poziomu absurdu, z którym się spotykałem. Jak 80-letnia pani A myśmy do... machnik bodajże, bo po tym Panu przyszedł, przyszła ta pani a ten Panu na imię. O błęd na niego mówiliśmy, ale... Mówiłem. Wrzosek. To był profesor Wrzosek. Wrzosek. Nie, to nie był... Nie. Nie wiem, ja zaczyna no. się kombatować. No, Nie, do innego liceum. No dobrze, to prawda? Ja jako to chciałem to powiedzieć, że miałem kolegę, który się potrafił bandażować jedną ręką, sobie drugą rękę, i w związku z tym był nieoceniony, bo zawsze się go brało do pary. I to było tak, że jak był egzamin z bandażowania, to on miał być tym bandażowanym. Ten Odwracało ja się, ja się ja nie uwagę. Nie miałem egzamin z bandażowania, a może mi nie ja miałem lekcje lekcji zgrzucali. Ja miałem z miałem z, ja miałem z marszu na Zymut. Kolega, nie no, ale zdał chciał wymienić wszystkie? Z czego się śmiejesz? Tak. Nie mogłem powiedzieć, że z panią. Potem do nas przyszedł podpułkownik mówię, pułka. z kolegi Haliny no. i razem wyrzucaliśmy, wy, byliśmy wyrzucani. Potem, że do nas podpułkownik pułka. I ja zdawałem pułkownik u niego. pułka. Podpułkownik prawie pułka. Jak, pułka to prawie jak mówiłem. major, major, major, major. Tego poziomu absolutnie wiadomo jest sam. Tak, tak. tak. A nie Zaraz... pamiętam pana pułkownika. Pan po... pułkownika Pan... Ja powiedziałem, że jestem na pierwszych zajęciach, to w czwartej klasie było już liceum. Wstałem i powiedziałem, że ja jestem pacyfistą i czy w związku z tym mogę nie uczestniczyć w zajęciach do końca roku. A on powiedział, czy wystarcza mi ocena dobra na świadectwie. Ja powiedziałem, że dziękuję, wystarczy. I już nie musiałem uczestniczyć. Wykazał się dużym zrozumieniem dla pacyfizmu. Nie wiem, może zrozumiał coś innego. To... Najlepszy mój nauczyciel od PO, z miałem przez pół roku tylko zajęcia, to jak się zaczynało nudzić, to zaczynał nam opowiadać różne historie. On faktycznie był wiekowy, ale jego historie były nieprawdopodobne. Mianowicie, miał na muszce Hitlera. Tylko pistolet mu nie zadziałał. Potem strzelał chyba do kuczery czy do kogoś z pistoletu takiego zakrzywionego, że za węgłem był. A na koniec ściągnął grabiami sztukasa niemieckiego. Będąc na dachu, nisko leciał i go ściągnął grabiami. To pewnie, to jak w podwozie Boeingowi, tak? Dobrze, this wracać do sportu. Może tak. Ale no, no to genialny sport. No jeszcze... Strzelectwo przecież. A, po... a właśnie, na, a propos strzelectwa, Arsenal. O, o, o. O. O. Tak o. Właśnie, ty, ty, o. o co zakładaliśmy się z redaktorem właśnie, bo też... nie, to no. Ja powiedziałem, że się założyłem. No, ale ty powiedziałeś, nie, że nie, to, że będą poniżej 10 miejsca na koniec sezonu. Ja się założyłem z kolegą, redaktorem Grzywaczem. No, ale... To przegrasz chyba. zakładaliśmy się też na podcaście. Niestety o, o dużą ilość piwa się założyłem. Ale to jeszcze tak. Ale nie zobaczymy. ma tego złego, dzięki temu zostałem zaproszony jako specjalista od Pucharu króla do środowego programu, w którym to będę występował w telewizji. telewizji, której nikt nie ma. Sportklub. A będziesz podpisany jako subiektywny podcast sportowy, chociaż? Próbowałem już w ten sposób namawiać redaktora grzywacza. Mam nadzieję, że mnie tak podpisze. Jak nie podpisze to nie będzie. Nie, nie będę mówił. To się nie <głos> Ja Przestań program. się jako ekspert od pucharu no. króla i nie, nie powiem ani słowa. I ty tylko taką karteczkę pokażesz. Nie, wyciągniesz za stołu I plaster ci zrobię z napisem subiektywny podcast sportowy. Koszulkę. Pusta sobie nim zakończyła. Nie, trzeba koszulkę zrobić redaktorowi. O. O. I żebyś takiej koszulce w ogóle tam przyszedł elegancko. Tak. Nawet możemy zrobić koszulę na kołnierzyku, tak jak fachowo mają nie zawsze sponsora tutaj na kołnierzyku. Nie no, niech widać. sobie sam zrobi, przeżton jest. No właśnie. To jest jest duże prawdopodobieństwo, że jestem jedynym polskim dziennikarzem tak zwanym, <tru> który widział, który widział drużyny na na żywo w ogóle ever. Także jestem jak najbardziej kompetentny, chyba mi się wydaje. <tru> Czy nie? Będziesz coś mówił o y, trenerze Mourinho? Na pewno. Nie, my, myślę, że nie omieszkam nawią, nawiązać do, do tego, że zanim przyszedł trener Mourinho, to drużyna Realu Madryt odpadła z różną Alcorcon 4 do 0, przegrywając. A Jurek Dudek nie przyczynił się do awansu. A Jurek Dudek przegrał ostatnio w Golfa z tym, z Krzysztofem Oliwą. Nie z Krzysztofem, z Mariuszem Czerkawskim. W Golfa. Wiesz, w sumie kij do hokeja ma więcej wspólnego z kijem do golfa niż rękawice bramkarskie. No to prawda. Myślę, Słuchajcie, że nawet jakby Dudek kopał tą piłeczkę do golfa, to miałby trudniej niż z kijem hokejowym. Słuchajcie, wyjaśnijcie mi jeszcze jedną rzecz. Tak? No bo takie trudne będzie jak tamto łatwe? No, to Zobaczymy. Bo tak przeskoczmy na drugą stronę Wielkiej Wody, wyjaśnijcie mi, co się dzieje w tym NBA. Lockout jest. Nie grają. Nie, nie grają. Ja słyszałem, że Jordana nie i butami No, nie, bo, Jordan, bo Jordan prawdopodobnie wielu zawodników chciałoby się znaleźć w jego sytuacji. Mianowicie zarobić grając w koszykówkę i sprzedając ubrania, tudzież perfumy i prawa do swojego wizerunku. Tyle pieniędzy, że, stałoby, że, że, że, że za drobne kupiliby sobie jakiś klub. A Jordan przeszedł na drugą stronę barykady z powodu takiego, właśnie. Po prostu kupił sobie klub i teraz nie to jest zawodnikiem tylko jest właścicielem. No, i po co ma płacić swoim koszykarzom, którzy niekoniecznie są lepsi od niego? Nadal myślę, co niektórzy, bo w Charlotte Bobcats. Wszyscy. Myślę, że w Charlotte Bobcats nadal nie ma zawodnika, który jeden na jeden z Jordanem wygrał. Myślę, że on jakby zebrał teraz nawet swoich paru kolegów z rocznika z, z, z meczu gwiazd, to daliby radę jeszcze z niejedną mocną drużyną y, parę punktów ugrać. No i po prostu on stwierdził, że zawodnikom się w dupach poprzewracało i że chcą za dużo pieniędzy. Być może ma rację, bo jak popatrzyłem na kontrakty niektórych zawodników, którzy tam za nie wiem, cztery sezony biorą po 80 milionów dolarów, a ich nazwiska, szanujący się nawet kibic NBA z Europy nie jest w stanie sobie przypomnieć. Jeżeli można popatrzeć na ligę włoską czy ligę hiszpańską, które wcale takie słabe nie są i w tej chwili patrząc na wyniki drużyn europejskich w konfrontacjach z drużynami z NBA okazuje się, że Barcelona czy Real Madrid wygrywają z drużynami z NBA. Ale to, zarobki, wie, to są cały na, mecze na trochę innych zasadach. To nie są mecze o punkty. A w NBA to o co się gra? Przecież tam się nie spada z ligi, to jest cyrk. Tam, tam, tam chodzi o to, żeby rozegrać odpowiednią liczbę spotkań. Wiadomo przed sezonem, no, kto wie, się to będzie nie, liczył. Też jest Wiadomo, no, ktoś kto się nie, a tutaj już nie, to są mecze towarzyskie, no, nieporównywalne. No. Przepraszam cię, przez 15 lat to chodziło o prestiż. Przez 15 lat drużyny NBA przyjeżdżały do Europy i wygrywały z każdym. I pytanie było, czy wygrają 20, 30 czy 40 punktami. W tej chwili jest tak, że a drużyna Dream Teamu amerykańskiego przyjeżdża i na Igrzyskach Olimpijskich zajmuje piąte miejsce. Tak, tak I tu się gra o punkty. I, tu się o, punkty. Tak, I o medale. A najlepszym piłkarzem zeszłego sezonu jest Niemiec. No, dobrze, I wie, no, no, no a, liga NHL a... jest amerykańska. No, a ale Amerykanie nie wygrywają. No to ale to amerykańsko-kanadyjska. Dlatego nie ma trzeci lokalu może. I dlatego na przykład jest tak, że dlaczego mają płacić takie salary cap zawodnikom, którzy nie umieją trafić do kosza, jak płacili zawodnikom po kroju Pipena, Barclaya. No tak jest wyższe przecież teraz. Teraz jest wyższe, no właśnie o to chodzi. I oni i oni, oni nadal chcieliby zarabiać trochę, trochę za dużo, tak? Jest, do tego dochodzi kryzys ekonomiczny, do tego dochodzi to, że ludzi przez kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych na mecze NBA przychodzi zdecydowanie mniej niż przychodziło w Tak, nie, to widać. Nie, widać sezonów, to... Jak, że kiedyś to były pełne hale tak. na, na, nie wiem, na, na mecz się dostać, to, to, to nie była taka prosta sprawa, po znajomościu o, o dużym wyprzedzeniem. Jaciół, trzecią, czwartą, piątą serię. Tak, a, a teraz ma... To jest taki serial, przyjaciele. Jak ktoś ma bilety na, na, na ten, tak, na jest niksów, to jest bogiem. A teraz to co? A teraz w tych halach no często jest po połowa hali zapełniona, no, no niestety. Nie, no ja nie, nie, nie, nie, wiem, no tak, tak, patrzycie na mnie, jakbym bronił. Tutaj. <grym <grym <grym <grym nie, no po prostu Oni ja... sobie lepiej radzą niż właściciele klubów, tak przypuszczam. Zawodnicy, znaczy. Tak, tak. Także póki co. Znaczy wiesz, no, na razie to jest tak, że, nie ma. Na razie to jest tak, że Paul Gazol i jego brat Mark trenują z drużyną Barcelony na przykład. Dzięki temu nie mogą grać, no bo dopóki się sytuacja nie wyjaśni, to grać nie mogą. Ale gdyby tak się złożyło, że na przykład w wyniku przedłużającego się lokautu dołączą do drużyny Barcelony, to dopiero będą jaja. Aby ja w ogóle przenieśli się do. Kobe Bryant, Kobe Bryant na przykład dostał propozycję rozegrania. w Armanii, chyba tak, w Mediolanie. Tak, tak, w Armanii Armani Jeans. No, on mówi po włosku, grał przecież jego ojciec we Włoszech w koszykówkę. On sam. W... Gorta też tu się przymierzał do paru klubów polskich. Polskich, ro, ro, rosyjskich. rosyjskich. No. Znaczy zawodnicy... Na pewno Liga Europejska, rozgrywki europejskie zrobiłyby się ciekawsze. No i, i tak na razie są jedynymi na świecie, więc z braku no. <laughs> są, są najciekawszy, z najciekawszymi rozgrywkami koszykarskimi w, w tej chwili. No, Euroliga to wcale nie jest taki, taki ma, tak, takie marne show. No, wiadomo, że to nie jest NBA, no, ale, ale jednak. No, a ja jeszcze chciałem powiedzieć, że drużyna nasza... Na chciałem do na chwilę, za, za chwilę może. Na koniec już. Dobrze, no, bo ja tylko powiem, że był mecz... Co ty, mecz, dzisiaj w związku z tym 6 godzin. 6 tak. godzin. Był mecz, był mecz z Wisły, no. Wisły Płock, który to zawsze jest świętą wojną. No i, Wisła, no i nie Płock. można było tak w finale? No właśnie, okazuje się, że trzeba wyciągnąć wnioski z porażki, żeby później, żeby później normalnie iść i się bić. I mało tego, Wiwe wcale nie zagrało takiego dobrego meczu w, w Płocku. No to A generalnie jednak, rzecz biorąc był słaby mecz. Tak, to był słaby mecz w wykonaniu obu zespołów. Mm. E, bardzo dużo niecelnych... Y, Nie, pomy masa pomyłek w ogóle, takich, takich no tak, błędów Mało tego, wynik nie oddaje tego, co się działo w czasie meczu, bo jak ktoś zobaczy, że 34 do 29 na wyjeździe wygrywa drużyna Wiwe, ale na dwie minuty przed końcem to była jedna bramka różnicy, tylko tak. potem po prostu to, co wykonali w kryciu zawodnicy Wisły Płock. Tak, Płask, tak, końcówkę to do krycia. Jakby ktoś podmienił. No. Tak, no, nie wiem. To, to, nie to, to, było to było niesamowite. <laughs> Oni dwa, dwa razy grając z przewagą tracili, tracili bramkę, a później poszli do indywidualnego krycia w ten sposób. No nie, się... jeszcze w ataku robili tak, jakieś tak, dziwne tak, historie, tak, tak. oddając piłkę tak kuriozalnie tak, ale, ale jeszcze jeszcze wiwe prowadziło jedną czy dwoma bramkami poszli do indywidualnego krycia nie dogadując się kto idzie kogo kryć w związku z tym tkaczyk który miał piłkę nagle się okazało że kryje go dwóch zawodników więc y, no, siłą rzeczy jeden z zawodników wiwe stojący na ósmym metrze był sam no i tkaczyk do niego podał i z indywidualnego krycia zrobiła się przewaga trzech bramek później zgubili piłkę w ataku zrobiło się cztery później wiwe rzuciło postawili się w tak w końcówkę Fixa chyba, tak, tak, tak. Berli. Tak. To jest właściwie to, to, to wygrany, to mecz i... wygrany mecz. i to, co zrobili. <śmiech> to, to było właśnie coś takiego. Tak, to A, coś czyli coś można, takiego. można z czystym sumieniem... Z zasadnim podaniem się <śmiech> w ogóle <śmiech> <Bajka>. wielki <styl. śmiech> Z czystym sumieniem można powiedzieć, że sezon zasadniczy, bo nie sądzę, żeby Wzwa jednak potraciło punkty, bo już mecz z Chrobrym Głogów mają za sobą. A to jedyna w tej chwili drużyna, która jest tak mniej więcej na poziomie czołówki. No więc znowu będzie tak, że Vive będzie grało z, z podobnego rozstawienia pary w playoffach. Tylko pytanie, jak do tego podejdą, jak będzie ta, ta rywalizacja na wiosnę wyglądała. Znaczy, kto będzie w finale, to chyba i tak wiemy, tak? Tak, to, tak wiemy. To... Tylko drugie pytanie jest, kto będzie grał więcej spotkań w swojej hali. No i w tej chwili wygląda na to, że znowu to będzie Vive. Ostatnio niewiele z tego wynikało. No i co z tą siatkówką? Chciałeś pogadać o siatkówkarzach. O siatkówkarzach, tak. tak. <grym> bo, czy bo dwie sprawy są. Po pierwsze to ten. Nie ja bardzo, z nim, jest pantałyku. Bardzo, bardzo, bardzo penalizuję. Pan, tak, bo tak, tak nagle mnie zaskoczył. Zawadam. Szybko dach. wyczerpaliśmy w takim tematu, cio, cio, Co ile można o jednym meczu mówić? W ciągu oliwę i nagle mi tutaj zaskoczy. Zacznijmy jeszcze raz. Zacznijmy jeszcze raz. Zacznijmy jeszcze raz. A swim z wlazłem, to jest ciekawa historia z tym jego listem całym i. Znaczy, szkoda mi chłopaka jest, bo już strasznie został ja manewrowany w jakimś ja dziewczyny. Ja, ja myślę, że tam akurat winni tej sytuacji na samym początku to byli obie strony. I czy działacze, jak, jak to zwykle? Tak. To działacze skry i, i działacze PZPS-u, którzy no gdzieś No tak, tam... ale, ale i, to, i to po prostu blazły. Też miał taki moment, też był taki czas, kiedy, kiedy mam wrażenie, że nieco, nieco, nieco uderzyła mu sadówka do głowy. A potem już było się ciężko wycofywać z pewnych rzeczy. A na działaczy to po prostu wiesz, no oni uwielbiają takie sytuacje, więc. Nie no, stał się Mam wrażenie, że no. kartą... są enigmatyczni, nie? Nie, tak. nie, nie, nie, nie, nie no, bo... stał się jakąś kartą przetargową w konflikcie z PZPS-em, no bo jest tam tak, że prezes Skry ma jakieś. Poważne ambicje i chciałby wcześniej czy później zostać prezesem polskiego związku, i nie może bezpośrednio powiedzieć żeby stanowić. pana przedpełskiego tak wygryźć, więc może robić to, co na przykład może mu osłabiać reprezentację przed, przed, bardzo yy, bardzo. przed wielkimi turniejami, skłócając <laughs> zawodników. No, i Ze skryje zawodników coraz mniej się w prezentacji pojawia, jak to można łatwo zauważyć. Pliński już też nie do reprezentacji nie wraca. Wlazły już właściwie pewnie w niej nie wiem gdzie jeszcze kiedykolwiek zagra. Eee, no i tak to wygląda. No. Jedyny kurek, ale kurek dla odmiany ma kontuzję w tej chwili, eee, bo też został trochę zajeżdżony, tak jak wlazły, no. to się od tego, od tego się zaczyna. Od tego, że gra się, wiesz, 100 meczów rocznie i, i to się nie da. No. No nie da się, skończyć, w, pewny, w pewnym proszę. momencie. Co 3 dni grać siatkówkę. A mecz środkówki nie trwa 15 minut. No i cały czas trzeba skakać. No. To trochę dla, dla stawów słabo. Nie. Natomiast wrócili Zagumny i Winiarski do reprezentacji, która... Przez chwilę nie poskakali. E, tak, e, tak. odpoczęli. E, I może może było warto, bo zaczyna się poważna sprawa, czy zaczynamy walczyć o igrzyska olimpijskie w Londynie już niedługo. Jak my byśmy mieli zacząć walczyć, to dopiero były ja, jakby no, nam dokoptowali jeszcze ze dwóch zawodników. No proszę tego nie rozumieć tak dosłownie, co redaktor powiedzie. Nie, bo sobie wyobraziłem trochę, jakbyśmy do bloku wyszli. O, co, to by było coś no dopiero by było. to jakby piłka szła pod siatką to wtedy. ale masa byłaby po naszej stronie blokować a co druga jakaś, jakaś koszykarka e, chyba amerykańska, która gra w polskiej lidze e, to za, wymyśliła, że żeby była atrakcyjnić e, koszykówkę e, żeńską, to należałoby obniżyć kosze i wtedy byłyby wsady też w żeńskiej koszykówce no tak hmm? tak robiliśmy kiedyś z kolegą Kubą miał taki kosz regulowany no w Chinach na przykład jest liga koszykarska dla zawodników poniżej 1,85. Ja myślę, że to można by w Eksaklasie zrobić na przykład bramki wielkości pola karnego. Wiesz, żeby goli padało. Wde. Niewiele. <laughs> jakby bramka zamiast 7 metrów na 20 metrów długości i 8 metrów o! wysokości. Nie wiem. No. <laughs> Ja no ciekawe, czy instytucja bramkarza jeszcze miałaby <grymne> jakikolwiek w ogóle sens wtedy. No myślę, to, że w sytuacji jeden na jeden. No, no. To jeszcze w, w polu karnym powinno być prawo trzech ruchów. To znaczy, że napastnik może przyjąć, jeszcze raz zatnąć piłkę, przymierzyć i wtedy strzelić. Dopiero można go atakować. I nie wolno wtedy. mu przeszkadzać. Tak, tak. No, wtedy może by padało Nie wiem, super. czy widzieliście, jakiej zmiany dokonał e, ostatnio Jeden z zawod... nie, nie wiem, jaka to liga, bo to jeden takich z filmików, co to po YouTube krążą. Schodził chłopaczy na 60 minuta z boiska, i tak się przejął, tym, że go z... Z... trener zdjął. Że zdjął koszulkę. zdjął koszulkę. Dostał, <grym> dostał drugą żółtą kartkę. Tak, dostał <grym> drugą żółtą, w związku z tym ten był już 3 metry od linii zmian. Od linii zmian <grym> dostał drugą żółtą kartkę, po czym... No ale to jakby prekursorem takich tak. zachowań był Roman Goseceński, jak to, właśnie. No, no to, i z Piotrkiem Świeczewskim jednego dnia. Tylko, że oni byli obrażeni, tak? No tak, ale też schodząc z boiska, chciał go trener zmienić, on rzucił koszulką, dostał kartkę, no i już nie było go na kogo zmieniać w tym momencie. No, jest to forma protestu. Na przykład za, zawodnik Ibrahimowicz w swojej, swojej tej osławionej, która się jeszcze nie ukazała, biografii napisał, że powiedział Guardioli, że, że, jak go, Roselowi, że, jak go, że jak go nie sprzedadzą do Milanu, to przywali Guardioli na konferencji prasowej dziennikarza. A potem A potem się dziwi przez pół roku, że mówi, że Guardiola z nim nie rozmawiał, i on się zastanawia dlaczego. Dlaczego Guardiola z nim nie rozmawiał i on się poczuł taki odsunięty? Najpierw takie rzeczy wygaduje w klubie, a potem się, a potem się zastanawia, dlaczego trener go mógł nie chcieć? Może żartował. Znaczy, patrząc na to, jak potraktował kilku zawodników na treningach własnego zespołu, kopiąc ich na przykład, albo no to myślę, że mógł nie żartować. On z intelektu raczej chyba nie słynie jednak mimo wszystko. A ja pamiętam, jak przychodził do Barcelony. No, i co? wiesz, bo nadzieja, to, to, wie, to wiesz, jest marcą I Myślisz, że na przykład taki zawodnik Kuszczak powinien przyrżnąć trenerowi Myślę, że, osta myśli, że ostatnią rzeczą, jaką w życiu powinien zrobić, to, to opowiadać w mediach albo w biografii, że chce bić ser Alexa Fergusona. Myślę, że raczej skończyłby tak, jak ja w zetknięciu ze szpilką, gdyby spotkał się z, z kibicami Manchesteru United. Myślę, że jak no, się Na razie tylko jęczy, że jest niewolnikiem klubu, także to no nie jest niewolny znaczy, no, talentu to on na miarę Wandersara nie ma no dobrze, ale to też, przekazuję nawet na, na miarę DG i jeszcze I innych dwóch drugie, piłkarzy, że, tych bramkarzy który ostatnio bronił no ale on chce odejść i go nie chcą puścić mimo wszystko on, on się nie, nie skarży, że nie gra znaczy wiesz, no teraz skarży, nawet nie ma okna transferowego że... więc on się skarży, że go nie chcą sprzedać to, No, no wiesz, na tym rzecz na tym, na tym polega no ale poza oknem transferowym wiesz, myślę, no, że no jakby wiesz. była dobra oferta za niego, to by go jednak sprzedali no to tak ciężko jest teraz yy... znaczy może, może na tym polega taktyka na przykład jego agenta, żeby wyciągnąć na dwa miesiące przed rozpoczęciem okna transferowego historię z Kuszczakiem o którym nikt na świecie już nie pamięta Pewnie wypadałoby jeszcze podpromować filmiki na YouTube z jego obronami z West Bromwich, wtedy kiedy ja tam Ja myślę, grał. że to jest mimo wszystko bramkarz, który by sobie dał radę w takim klubie. Wielu no, klubach. Także, także, także to... Znaczy dałby sobie radę w wielu klubach, bo to nie jest zły bramkarz, no ale... No jest to pewnie jakaś taktyka na to, żeby ten klub opuścić, no bo rzeczywiście w jego wieku yy, on się znalazł w, się... w martwym punkcie. Kluby. No nie gra chłopak, no i no, no. nie gra, nawet na ławce nie siedzi. No. Tak to miał, miał zawsze nawet, szansę, na, nadzieję, na, że... Nawet nie wącha ławki z takiej odległości, z jakiejś Cezary. że <głosy> <głosy> <głosy> wącha ławkę misły. <głosy> Czy też powiedzieć, że Kuszczak ma szansę zostać kapitanem Manchesteru. <głosy> nie? <głosy> nie ma gorszy węk niż biek, także <głosy> <głosy> Nie ma szans. Trudno, no. Zapuszczać. Ale Rasiak nawet nie gra w Jagiellonii, a przyszedł dopiero co. A wiecie, że Rumunii mieli rozegrać mecz towarzyski chyba z, z Bułgarami, i nie, roze, nie, tak. nie z Bułgarami, z Grekami. I nie rozegrają? Bo co? Bo nie mogli znaleźć boiska. W Rumunii czy w Grecji? Nie wiem. To znaczy, w Grecji to rozumiem, no bo jest Tako, kryzys, już za orali i teraz posadzą tam teraz... Nie nie wiem, <śmiech> ale nie mogę jej rozwinąć no dalej, właśnie, bo nie mam internetu. No ale to z, z własnego błędu, ponieważ m, po... mój komputer odbiera internet... Mojej żony komputer odbiera internet. Zaplanowany na 15 listopada towarzyski mecz piłkarski Grecja-Rumunia został odwołany z powodu nieznalezienia miejsca, gdzie mógłby zostać rozegrany. Aha. No, czy, czyli nie w, nie w takiej sensie, że wsiedli do autokaru jeździli 10 godzin do okroła i nie znaleźli. <grym> Mogę, nie może zaproponować im Polonię Białogą. O, tylko o, po prostu. Nie, tylko nie znaleźli boiska, które chętnie by ich przyjęło. No to, na przykład w Poznaniu jest mecz z Węgrami 15, a dzisiaj jak widziałem obrazki ze stadionu w Poznaniu. to no, na... Murawe ściągnęli póki co. No, nówkę kładają, kładają po raz już. siódmy w, tym, no. w ciągu dnia. 400 tysięcy złotych jedno. No To jest oszczędność. Siedem to jest, razy? nieźle to jest, to jest taki właśnie. Ale kupili tanią. Pierwsze sześć razy kupili tanie. I stadion był gotowy na wybory. No. Tak, I no, stadion był pierwszy, gotowy na wybory. Pierwszy stadion na euro no znaczy jak, jak, jak pokazuje życie, nie był gotowy na wybory. Został no, otwarty nie na wybory. Nie, na wybory był gotowy. Na wybory następnego było. dnia znowu nie był no. gotowy, ale no, tak, wybory na wybory był. No, ale... Na wielu stadionach się jest, jest tak, że się 3-4 razy w roku murawy ja, wymienia. Ale nie na wielu tylko, stadionach tylko, można że, w środku skakać przez kałużę. No, ja pamiętam, że w kielcach, kielcach też jak wybudowano, też był problem z murawą ogromny. I też Czy wiesz, na przykład, kolejny, na, no, przykład ale, na, na Camp nou, Ale szybko się nauczyli, na że Camp... lepiej wydać trochę więcej pieniędzy i mieć w tym sposób. Na Camp nou jest cały czas problem też jest z murawą, tylko że tam wyszli z założenia, że taniej jest murawę wymieniać dwa razy w sezonie albo raz. W momencie, kiedy na przykład problem się jak to, no zaognia? Nie, jak się go znajdzie, w sensie go się tam doj, doj, dojdzie, na czym polega problem. O, właśnie, tego słowa mi <grym> brakowało. Zdiagnozuję. Nie wiem, dlaczego mi umkło. Zdiagnozowali sobie problem, wystawili lampy, które wtedy kiedy tam trawa jest nie wiem czy niedoświetlona, czy jakieś odpowiednie gatunki grzybów czy innych bakterii się rozwijają zamiast trawy jest dogrzewana tam gdzie powinna być i generalnie jest tak, że murawę się wymienia raz, max dwa razy w roku. Są z nią problemy, jasne, no bo Hiszpania to jest trochę kraj, w którym jest jednak cieple i, i wypala dziury. Ostatnio jest mokro. No, na przykład, na przykład mieli w, na Santiago Bernabeu problem, to zatrudnili chłopa z Arsenalu, który się na trawie znał trochę lepiej niż ci ich y, miejscowi y, specjaliści od trawy. Fakt, że grzyby im tą trawę zjadają i nie, że tam pieczarki rosną. <grym> <grym> Ale prawda te... <grym> jest taka, że nie byłoby życia na ziemi i roślin, gdyby nie grzyby. no Więc... O, no, to ja bym, bo tak głębokie, że następne mistrzostwa tak. Europy rozegramy na polu pieczarek no. i prawdziwku. No. No, ale, ale, jakoś sobie tam, jakoś sobie tam dają z tym radę. Natomiast widziałem wywiad dzisiaj z panem z Urzędu Miejskiego w Poznaniu. Zapytali się, czy on uważa, że to jest problem, bo teraz jest tak, że firma, która kładła tą Tą trawę w Poznaniu powiedziała, że w ogóle nie obejmuje tego, co tam się dzieje, żadna gwarancja, i w ogóle za ich pieniądze to mogą zapomnieć, więc oni jej nie wymienią. W związku z czym miasto, żeby mecz mógł się z Węgrami odbyć, więc miasto ze swoje pieniądze musi wymienić murawę. Dopust Boży, naprawdę. Bardzo no, bogate miasto. Stać jak widać no i yy, w związku z tym powiedział, że przecież nie ma problemu, przecież murawę i tak trzeba wymieniać 4 razy w roku i tak, to się murawę wymieni raz w lutym, drugi raz przed samym euro i będzie piękna murawa, a poza tym murawa i tak musi być na euro, yy, taka jakie są wymogi yy, uef -y i tak nie możemy położyć takiej murawy, jak kładziemy teraz, tylko musimy położyć lepszą, więc przywieziemy lepszą i położymy przed samym euro, wtedy kiedy nikt nie będzie na niej grał, i tak dalej, i tak dalej, więc generalnie nie ma problemu, żeby kłaść murawę co 3 miesiące za 400 tysięcy złotych. Stać nas, no mówię, no jesteśmy bogatym krajem. to bogatemu zabrani? No. no Tak to z murawami u nas jest. A jeszcze, lepszym pomysłem, a jeszcze lepszym pomysłem jest na przykład no, to, co zrobili na Polonii Warszawa wtedy, kiedy najpierw ją wypalili, podgrzewając, a, a, po czym, a po czym następnie wpuścili na to boisko, jak trawa zaczynała się odbijać powoli, wpuścili rugbystów, którzy zadeptali wszystko w cholerę. Ja pamiętam, ja pamiętam jak, jak w United grali rugbyście na tym stadionie, co Manchester, tylko że grali naprzemiennie, nie? że tydzień, jak, jak United mhm. grał, grał na wyjeździe, to rugbyście grali na, na Old Trafford. No. Ale czasami stadion wyglądał po prostu dramatycznie, nie, nie zdarzył się tydzień bardziej wilgotny. <grym> nie, <grym> nie wiem, czy któryś z Was miał w rękach albo na nogach buty do rugby. To korki no. do rugby są tak dwa do dwa i pół raza dłuższe niż korki do gry w piłkę nożną. Tam dziury się takie konkretne robią. A tam robi. panowie, którzy robią <gamy gamy> panowie są to troszkę cięższe. Nie, no, no, no bo panowie, panowie, reguły, to, panowie, panowie to muszą, to muszą mieć dobre zaczepienie na ziemi. No, no, no, no, no, no. Tak, tak, no jak się stoi we młynie, to... No. Ale jak taki pan we młynie, tak 130, 140, jak tymi tak korkami zaprze. wydrze, no, albo no. zaprze, I, no. jest takich dziesięciu. To spokojnie, no. można spokojnie, można za spokojnie puścić kupiec harcerzy, który może tych z jednej strony waży około tony. Tak w sumie takie dwie tony si siły się przepychają. To... No to się ziemia zatrzymuje. No chłopaki, nie ułamki A teraz na, nadeszła historyczna chwila. Ja że ja jestem chory, i, i Boże, ten... miesiąc. Bo no. powiedział przecież o. Przez miesiąc nie przygotowałeś żadnej dykteryjki? Nie, bo chorowałem. A o co powiedziałem? Ja pokażę sam. coś o informatyku. O kim? Bo nie, chyba, z... nie był jakiś żart. Był była jakiś taka cudowna, że ja nie pamiętam. No, tak, bo to nie, musiała nie, być spektakularna. To tak. u mnie działa, powiedziałaś na koniec. Wątrobie. Wątrobie. No, no. Tak. A, był no już zostało. No, to, był no. to było bardzo zabawne no, Widzę, że do nie zadowoliłeś, no. Wczoraj, czy przedwczoraj gdzieś przypadkiem przechodząc koło telewizora. No, zaczyna się. No. Nie, do słabe jest, ale to tak. <śla> o <Cristo> <śla paznia> to ale może być dobre. W, seria, w serialu polskim jakimś, <Klars> nie wiem jakim, bo nie znam polskich seriali na tyle, ale usłyszałem tak tym jak jedna y, pani, bohaterka serialu, powiedziała do drugiej, no wiesz, facet niczego Słowacja się nie podzieli. O Takie głębokie myśli w polskich serialach. Hmm. Zakończyłem <głos> tak. A nie wiem, Ja, że dzisiaj, a słyszałem, propos... ja, ja, dzisiaj, ja dzisiaj słyszałem y, y, y, fragment w wiadomościach, w którym y, pan, nie wiem, kto to był, czy szef kancelarii prezydenta, czy... Ko nie... W parlamencie, jakby było czytanie i rozdawanie legitymacji, że ktoś został mhm. posłem. No, Letygimacji. Legitymacji, no. To mocno zaangażowany w politykę. No. I też, no. i też, i, i, i też coś, tam coś tam jakaś była krótka i... Krótka po prostu... legitymacja. Tak, legitymacja krótka. Powiedział żeby, po, tak, powiedział, żeby włączać. No, no. To bardzo mi się spodobało. Włączać legitymację. Włączać legitymację, tak. No, a propos tej Czechosłowacji to yy, widziałem na jakimś Twitterze relacje że jednak się nie podzieliła relacje, nie, no nie nie podzieliła się, relacje chyba przez jakiś meksykańską gazetę prowadzoną z meczu Wiktoria Pilsno Barcelona i było napisane, że spotkają się drużyny z Katalonii i z Czechosłowacji no. jeżeli można grać w mecz ze Związkiem Radzieckim to no no. nie no. No. No. także grać tak, można. a czemu nie a ze Związkiem Radzieckim no nie będziemy grać właśnie Będziemy grać z Węgrami. No, no, no, no i nie, no nie będziemy grać ze Związkiem Radzieckim. Nikt nie chce już z nami grać. Ale jak już graliśmy z Argentyną, Francją. Teraz I teraz z Włochami. I, I z Niemcami graliśmy. I, teraz I z nie Włochami, przegraliśmy. I, Żadnym i z, tych, z, tych z, z WKS-em graliśmy. A w tych ostatnich no, meczach to no. w ogóle nawet, rzekłbym, tylko straciliśmy gole. w Jeden z Francją i dwa z Niemcami. No, I tak. dwa z Meksykiem. Nie. A Robert Lewandowski strzela gola za golem no. w Borussii. No, z tym Robertem to tak jest, że mnie chyba nawet bardziej cieszy to, jak on gra niż to, że on tyle strzela. Tak, bo tak, bo jeszcze, jeszcze, a, się jeszcze asystuje. Gra Też. niesamowicie, naprawdę. Niestety Kuba mało gra. No. Ale nie może być naraz za dużo Polaków w niemieckim klubie przecież. Mało gra. No on... mało gra. Kuba, że no, mało gra. Mało no, mało, no mało. Ale to. Ale, ale, w ale w reklamach, reklamach gra. No. <grafy> Dużo. Nie gra w I sam wygrywa. Bardzo mnie, rozba sam, bardzo sam mi wygrywa, bardzo mnie rozbawiło dzisiejsze. Całą Ci... drużynę Adamiakowych normalnie <grafy> ograł. <grafy> są piękny gol. No, no. <grafy> piękny. E, widziałem dzisiaj jakąś taką wypowiedź kogoś z reprezentacji polskich zapytany, zapytany, dlaczego nie ma jeszcze Lewandowskiego i Błaszczykowskiego. Chociaż zawodnicy mają obowiązki pozareprezentacyjne i, e, nie wiem, i nie wiemy, gdzie są. No bo nie wspomnieliśmy, że zaczęło się zgrupowanie tak. właśnie dzisiaj. Bez legionistów. Tak. I bez Błaszczykowskiego tak, i Lewandowskiego, którzy nie wiadomo, gdzie są. No. Ale o tym będziemy opowiadać po, znaczy w przyszłym podcaście już będzie po meczach tak, Niech po, po meczu Sierpki. Po będzie, tak, mecają, będzie już jak po się meca, może wydarzenia. nawet będzie po marażach, tak? i będziemy już znali no komplet finalistów euro. No Wtedy będzie wiadomo z kim się spotkamy 29 lutego a to tylko raz na 4 lata taka data jest na pierwszym meczu reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym, bo na razie wygląda na to, że jak Portugalia nie awansuje na przykład, co by mnie bardzo ucieszyło. Nie no, Portugalia pewnie awansuje ale ja wolę, żeby awansowała właśnie Bośnia, bo ja lubię Bośnię. To pan wól. <grystanie> no trudno, no jak nie awansuje Bośnia, no to przeżyje jak To zagramy tego, z Bośnią. No. No no zagramy, stryk, ale z to może Hercegowina. A ja widziałem dzisiaj zdjęcia z I Mi się, się gra trudniej, bo ich jest więcej, bo jest Bośnia. I Bośnia i Hercegowina. Bo no. widziałem... się nie podzielą przecież. No. Widz... Widziałem zdjęcia. Albo jak Czarna i Góra. Widziałem zdjęcia rzeczonego stadionu narodowego i muszę powiedzieć, że dużo bardziej korzystnie wygląda. w środku niż na, na żywo. Ale na to jest na żywo zdjęcie. A to ty przejeżdżasz obok w Warszawie w i musisz zdjęcie zdjęcie tam, W środku mówię. Nie, na zewnątrz wygląda paskudnie. Na zewnątrz paskudnie, ale w środku ładnie. A ty w środku, tak w środku. widziałeś w stadion? W środku widziałem. I co? Dziwnie wygląda bez murawy, tak, tak smutno. Ale, Ale poza tym, proszę. Można sobie dośpiewać, wyobrazić sobie murawę. No, no, musiałbyś nie, tak, je, musiałbyś jednak oglądać stadion wewnątrz, zamknięty tymi oczami. Ja tam ja, ja ja ja, ja takiego pecha, murawy. że gdzie, gdzie nie pójdę na stadion oglądać, to w ogóle nie ma murawy. Jakby na, sobie... na Sandyni na przykład, pojechałem sobie obejrzeć, to nie było murawy. Jak... Na Wembley nie było. Na Wembley nie byłem w środku w końcu. A, to też nie widziałeś murawy. Na olimpijskim w Berlinie napadało tyle śniegu, że właściwie też nie było murawy. Powiem Ci, że łatwiej by Ci bo jakbyś kupił sobie bilet na mecz, który się odbywa, wtedy zazwyczaj jest trawa. <śmiech> chyba, że mecz jest w Polsce. <śmiech> Ale jak, wiesz... <śmiech> na Polonii. <śmiech> Albo na Lechu. Albo kiedyś był taki no. mecz na Stamford Bridge. To jak to czy... no złośnie chcieli <śmiech> grać wtedy, jak ja tam byłem, no. A. Znaczy chcieli, ale... Czy to może by ci ułatwiło, jak sprawdził w kalendarzu rozgrywek, kiedy jest no, Oj No o meczach moich w Londynie, na które się wybierałem, to już był cały podcast o, był, przecież, był, był, już, tak, już tak, nie tak. będę tego drugi raz wyjaśniać. ten drugi podcast, jak to nie byłeś na tych meczach. No natomiast, właśnie. natomiast wracając jeszcze do Murawy Moloni. Molo, Murawy? To 25, czyli zaraz za niedługo, za trzy tygodnie, jest mecz pod beskidziem. Bielsko-Biała i będzie można Właśnie, na stadionie. Takie śmiechy-chichy były z Podbeskidzie, z ŁKS na początku, a tu proszę. No, będzie będziemy z Podbeskidziem i będzie na przykład można a wiecie, drogą jaki... kupna poczekaj, nabyć monety, które wydała Mennica Polska z okazji stulecia klubu. Oni mają takie podejście, że jak klub jest Polonia-Warszawa, to nie jest Groklinem i wy zrobili z tej okazji 50-złotówki i złotówki. I będzie sobie można je na stadionie w czasie meczu nabyć za cenę nominalną. Czyli piątkę za pięć, a dwójkę za dwa. Chyba jedna... właściwie nie tyle nabyć, to wymienić sobie piątkę za tak, piątkę. Tak, wymienić nominał za nominał. Czyli przynosisz 7 Kupisz złotych pieniądze. i dostajesz Czyli do wreszcie właśnie mój sens dzieciństwa się spełnił, <śmiech> Można sobie może... kupić pieniądze. <śmiech> Tak, no i rzekłbym nawet, że raz jako człowiek, który kibicuje klubowi, to warto mieć pamiątkę, a dwa, że jest to świetna lokata kapitału, okazało się, bo opowiadał mi kolega, który dostał na jakieś urodziny, jakby mały, monetę, która była w pudełku, no i tak chciał pojechać na mecz do Barcelony i zbierał wszystkie pieniądze, jakie miał w domu, we wszystkich tam skarbonkach, nie skarbonkach, i znalazł tą monetę, sprawdził, ile jest warta na Allegro, i Starczyło i na bilet na samolot, i na bilet na mecz. 800 zł. Tak no, to proszę. czasem. Ja pamiętam, no. dostałem kiedyś od wójka taki proporcje z okazji spotkania: widzę, w Łódź. Juventus Turyn. Wisiał od ciebie przez lata. Jeszcze gdzieś jest. jest. Gdzieś. Nie mam pojęcia. Jak, jak, jak z kibiców Widzewa. Tak. Albo i Myślę, że i widzę. Choć z Włoch mi go przyjdzie wuj. Kurczę, ja też mam taki proporczyk, na którym mam autograf na przykład Dwarda Szymkowiaka, takiego bramkarza, o którym nasi słuchacze być może nigdy nie słyszeli, ale bronił w tym meczu, w którym Gerard Cieślik strzelił dwa gole, dwa gole Związkowi Radzieckiemu, z którym nie będziemy już niestety grali <grym> się w najbliższej przyszłości. A, Dzięki Bogu! A oprócz Edwarda Szymkowiaka, mam tam też autograf zawodnika Szarmacha, zawodnika Dziuby i myślę, że to jest bardzo drogocenny teraz proporcja. A zawodnika w Bo ile... chyba Marek Kusto był na tym zgrupowaniu. I jeszcze był zawodnik Buncol na tym, mam go też. Na Ale to Babka Szymkowiak nie mógł być na tym zgrupowaniu. Był jako trener, to było w 80 roku. Byłem bardzo mały, nie bardzo wiedziałem, kto jest tam, na Kim? tym. ale tata mi wszystko wyjaśnił i poszedł za mnie, bo ja się wstydziłem i zebrał autografy. głównie Jemu Szarmach też niewiele wtedy, no nie, Szarmach to mu musiał mówić coś. Buncoli to, to raczej nie. No ale wziął głównie od Szymkowiaka. Słusznie wyszedł z założenia, że od Szymkowiaka trudniej będzie potem dostać za 10 lat autograf. <śmiech> <śmiech> Okazało się, że z Buncola było trudniej. Jak <śmiech> Bo wyjechał, tak. Bo od Szarmacha dostać autograf, to żaden problem. Wystarczy Dobra. podejść na meczu reprezentacji i, do, i można dostać Szarmacha w autografach. Oj, Słuchajcie, wydaje mi się. Ja że... byłem! Wydaje mi się, że ja powinien. Pomyśle... Jaki bilans bramkowy Malech Jakdańsk po 13 meczach? 6 no, no. golisty. 6-8. No. Ale za to, jaki stadion mają. no, no i zwalniają najdłużej fun funkcjonującego trenera w polskiej lice. Cały stadion go zwalnia co mecz. No. Ja widzisz, jak się trzyma Kafarski? Hmm. Dobre nazwisko ma hmm. Kafarski. znaczy moc. Dobra. Mamy, skończy, rozumiem, że Pęcimy. trzecia godzina już gratis. Podcastu tak trzecia. <grym> <grym> no to doczekajmy jeszcze 15 sekund, będzie wtedy równe dwie godziny. Dwie godziny podcastu po miesiącu. Po, pomilczymy przez te 15 sekund? No nie, no właśnie chodzi o to, żeby coś porozmawiać. Jeszcze, że niby, a tutaj... Tak, tak, Nie, to jeszcze musimy z 5 minut, bo tutaj a, m, dż, a, coś no, to nie, no właśnie Może zrealizujesz postulat słuchaczy, żeby rzucić podcast bez montowania kiedyś. Był tam swego czasu. Stracilibyśmy wszystkich słuchaczy. Było Szczególnie, że jeżeli chcemy puścić podcast przed y, środą, to nie wiem, jak ty to zmontujesz teraz z dwóch godzin. Zaraz się i zmontuję. Rach, ciach, ciach. No, tak potom... ściemnia, że montuję. a naprawdę <śmiech> wrzuca bez montowania, ale tak naprawdę odczekuję trzy dni, żeby było, jeżeli <śmiech> taka, napracował. Na początku trochę się rozeszliśmy po domu, jak zaczęliśmy nagrywać. <śmiech> <śmiech> to prawda. <śmiech> No, bardzo, bez, będzie, nawet, nawet nie, jak nie nagrywa, to zapomniał, że trzeba siedzieć przy mikrofonie. Skończymy sobie takie bezprzewodowe sprawy, że można było spacerować podczas nagrywania. I na mikroporty. No. Świetny pomysł. I będziemy nagrywać. Tak, bawi mnie nieustannie. I wtedy wyraziliśmy moją ideę, żeby latem nagrywać na balkonie. O! Albo na stadionie. Jakimś. O! na żywo oglądając N mecz na Polonii Białogon. Po, po, po, po środku o, na stadionu Polonii Taki o, ambiencik na Polonii na Polonii Białogon moglibyśmy nagrywać nawet na tych mikrofonach. Chciałem ja powiedzieć panie redaktorze, że jak pan ma mikroport to pan nie ma ambienciku. No to przypielibyśmy mikroporty wszystkim dookoła. <laughs> to ja to mi dopiero bym... na Polonii Białogon to nie byłoby takie tak. trudne. Widzów 30. Dwie owce. Może, 20. <laughs> Może no nie, no 30, 30. I okazało, a ostatnio jak byłem na meczu tak, o no, którą już no. opowiadałem, zauważyłem jedną ciekawą historię. Otóż jeden z zawodników dostał czerwoną kartkę drużyny przyjezdnej, no i musiał opuścić boisko. No i, musiał, I co więcej... Jakieś dziwne przepisy tam mają. Tak, prawda? Musiał opuścić boisko, ale nie tylko, musiał zejść do szatni. No, no a tak, tam nie no. ma jak. Nie, nie, szatnie są, ale były zamknięte. To żeby to, to musiał stać pewnie pod drzewem i zakryć oczy. Nie, nie. I sędzia cierpliwie, czekał, sędzia cierpliwie czekał, aż ten zawodnik pójdzie do szatni, bo są szatnie i zawodnik podszedł do szatni, nacisnął na klamkę szatnął dwa razy, drzwi powiedziały nie, Ale... sędzia tak spojrzał i już zostawił historię. Ale sędzia nie zna, prze... zna, zna przepisów, dlatego że, jeżeli, żeby o ile ja znam obiekta, znam dosyć dobrze, to żeby dalej się w szatni poloni Białego, najpierw trzeba opuścić stadion bo trzeba przejść przez płotek ale, ale nie, nie, nie, nie, ale, ale również za płotkiem szatnienie, są trybony ale szatnie nie są na stadionie stadion... No, nie, opuścił stadion to... nie, opuścił nie, stadion, stadion. No właśnie ciężko powiedzieć, co jest stadionem, a co nie. Co jest Matko stadionem, Pol ma to jest szatnia. Tak, a co jest szatnie w Polonii wygląda jak budynek stojący za stadionem. No, to a co, co jest, radę. jak ja byłem, pamiętam, kiedyś na, na meczu, e, jeśli dobrze pamiętam, klub nazywał się BKS Buzko-Zdrój i w Buzko-Zdrój piłkarze przed meczem, to była wtedy B-klasa, normalnie się przebierają jak na WF-ie za linią końcową. No. A tam nie ma żadnej szatni. Wtedy musisz opuścić to miejsce zgrupowania za linią końcową. <laughs> musisz pójść na swoje gacie, tak. to jest przed meczu i tak nałożyć na siebie i szatnia... jesteś w szatni. Tak, szatnia jest pojęciem abstrakcyjnym hmm. w tej sytuacji. Czyli jest to kwestia umowy. Tak. Czyli można. Tak, szarpnięcie za klamkę już skutkuje byciem w szatni. No bo no tak, no. tak wynikało. Znaczy, to że... po prostu podchodzisz do linii końcowej boiska, udajesz, że szarpisz sza... za klamkę, Czarnie. i w tym momencie sędzia możesz zrobić grę. A następnie udajesz, że siadasz na nieistniejącej ławce. Tak. Po czym wyciągasz nieistniejący telefon i zamawiasz nieistniejącą taksówkę, która zabiera cię do domu. Albo nie istniejącą dla kolegów po meczu. Po meczu. A Chociaż na Polonii białogą tradycyjnie są grille. to, to, to nie jak, nie słynna, wszystkich, jak ale... słynna bułka Alcesta Mikołajka. Pojechali na piknik i udawali, że mają kanapki, a tylko Alcest jako jedyny miał prawdziwą kanapkę, więc Mikołajek powiedział, że udałem, że częstuje Alcesta moją kanapką, na co on też udał, że często ja częstuje tak, swoją kanapką. Ja miałem takich przyjaciół, którzy jeździli często do łeby, Jeden z nich nawet nosił pseudonim słynnego polskiego aktora sprzed lat i oni regularnie gotowali wodę w wyobraźni. Moi dwaj, dwaj koledzy, koledzy, moi dwaj koledzy kiedyś grali w Warcaby w pamięci. Da się. No, da się. Da się, da się. Znani, Znane pojedynki szachistów, którzy tam wysyłali gorzej, telegramy. Że później, gorzej, że później grali w pokera w pamięci. No, no tak, tak. To zakłada dużą dozę zaufania. Ale ja pamiętam, że kiedyś redaktora zawady przed laty wielu grałem sam ze sobą w pokera i najgorsze jest to na pieniądze i przegrałem. To jest taka odmiana szachów. To się jakieś nazywa niemieckie, czy tam norymberskie, czy nie wiadomo, co już nie wiem dokładnie jak. Na pewno niemieckie. Co polega na tym, że y, zawodnicy mają dwie szachownice, są obu ruseń do siebie plecami. Jest trzeci, który jest jakby, e, nadzoruje mecz Bułgarskim ja. Jest e, bardzo chyba krótki limit czasu na ruch i oni muszą pamiętać o ruchach, które nie widząc wykonał przeciwnik, czyli grają nie widząc. Każdy gra na swojej szachownicy. Ale będąc skrajnym telepatą może przewidzieć. A, a tylko ten, tak, który stoi, jak, na... jak coś robią nie tak, to ich tam po łapach bije. Że, że nie Ale oni takiego... mówią, jakie ruchy wykonują. Tak, jak? mówią, jakie ruchy wykonują. Jak Niemiec to w widzi tylko swoje figury, tak? Każdy widzi swoje figury. Mhm. A nie widzi figur przeciwnika. Nie widzi figury, musi sobie wyobrazić figury przeciwnika. No. Gra na swojej tylko tej, resztę musi sobie dopowiedzieć wyobraźni. Musi pamiętać, co mu mówi ten, który stoi i mówi, jaki ruch został wykonany na Bardzo rozwija wyobraźnię. No I, I dodatkowo że masz, że masz ten, który wierze, jest że jakby wierze, sędzią, 4 tu nie. Nie możesz. I chyba jakieś punkty karne są za taki ruch, który się wykona nieprawidłowo. Kula w kolany. <grymne> <grymne> no, no, no, no bo to te nie są, to, no, tak to, to, I dlatego to jest właśnie norymberskie. norymberskie. No, no, no, to już wszystko tłumaczy. To wiem, skąd bardzo. W zależności od odwagi pomyłki, czyli jak mylisz się pionkiem, dostajesz po prostu pejczem przez plecy. A jak mylisz się co do jakiejś poważniejszej figury, no to nie mówi się o karze śmierci, ale jak... sam czują. Owczarkiem norymberskim. <grym> Wychowanym na prawie Nuremberg. Na Dobra, słuchajcie, kończmy. Już <grym> <grym> chyba osiągnęliśmy dwie godziny. A jak nie do tak. jak, jak nie to godziny, na pewno. Dwie godziny, 6 minut i dwadzieścia Ale że dużo wytniesz, to nie, nie będziemy mieli dwóch, dwóch godzin. Drodzy słuchacze, żegnamy się w nam się, Ale za to jeszcze będzie dżingiel na koniec i na początek. A no tak, to, to duża sprawę, to, to prawda. Słynny dżingiel nasz końcowy. No słuchacze mówili, że co bardziej wrażliwi słuchacze teraz już panuje nad tym, ale jak ustawiam na tym samym poziomie głośności nasze usypiające gadanie i no po Tak, i to, potem to ma ucho, ucho, i się kol, kol, się dostarga, To powodowało, że niektórzy słuchacze mało zawału nie dostawali słuchając, Przez sen. słuchając wieczorem w łóżku. No to kastę. ich budziło. No? No. W sposób dramatyczny. No mnie na przykład córka moja ostatnio postanowiła, nie wiem gdzie się tego nauczyła, ale pełną perfidią, w piękny sobotni poranek przyszła nie jak zwykle tupiąc, tylko cichutko na paluszkach, stanęła mi nad uchem i nie wiem, z 200 decybeli z siebie wydobyła krzycząc mi prosto do ucha. No Myślałem, że umrę na zawał. Złapałem ją, zacząłem z nią biegać po domu. A jakoś żyje na szczęście. I ona i ja. Ja tak krzyknąłem kiedyś babci do ucha, Pet Show voice. <głos> Tak, Pet Show na przykład? Tak, krzyknąłem bardzo. Show boys. Pet Show boys. Ja, ja, wie, że Guardiola będzie trenerem. <głos> <głos> jako bardzo mały chłopiec. Bo czy nie była szczęśliwa. Koniec. Koniec. Żegnają się. Wszyscy. Dobranoc. Go Jest!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 W trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawia swoją elegancką fryzurę ta Gafiński, a tymczasem ty piłce serwis. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, elegancy mężczyźni, białe koszule,